Cześć! Witajcie w 51. odcinku podcastu Gierkowce i ja jestem Piotr Zaborowski, a dzisiaj mam dla was w ogóle szok totalny! Diana wróciła! Siemanko! Jest! Hura! A obok jeszcze jest Ania Rodala? No hej! I Dominik Kowalski. Dzień dobry. No i dzisiaj będziemy się nagrywać w takim składzie, rozmawiać o różnych rzeczach. Mamy rozpiskę pełną różnych dziwnych rzeczy i się zastanawiam od czego zacząć. No, a, a nie rzeczy Dominik. No o nie, okej, okay, okej. Okay. W ogóle yy, Beta Destiny 2 niebawem możemy o tym powiedzieć. parę A słów. tak, to jest jeden z newsów takich poważniejszych, nie? Zaj to 21 tak. lipca, a 19 lipca dla osób, które posiadają zakupione preorder. A nie 18? 19 z tego co wiem. Na, i tylko na niebieskim chyba, a nie mam, na zielonym. a nie, wiesz to na 18 być może jest, ale to na niebieskim, a dziewiętnastego tak. na zielonym. Czyli to jest różnica żadna, jeżeli ktoś ma zaraz, zaraz, zaraz, ale te bety na siebie zachodzą. Tak? To nie jest tak, że na, zaczyna się na niebieskim i kończy się na niebieskim, zaczyna na zielonym. Nie, to wszystko jest jakby jednocześnie. Mhm. To jest, czas jest zrobiony w ten sposób, że... 18 na PS4 jest właśnie tej... tak, 18 tak. na PS4 i kończą się obie 23. dokładnie tak okej, okay, ja mogę tutaj dodać od siebie, że bardzo poważnie myślę o preorderze, żeby zagrać trochę wcześniej, bo będę zaczynał urlop, no i chciałbym jeszcze przed tym urlopem zdążyć zrób preorder, a potem anuluj zamówienie dostaniesz kod na betę, bo już 3 trzy dni, 3 dni do przodu będziesz <głos> Cebula na maksa, nie? Ja wiem, że ta... Powiem ci, że Hubert ma duży wpływ na ciebie, Devin. Ja, to... Ale ja z nim ale w niestety... ogóle nie rozmawiam, proszę cię. Diana, ale najlepsze jest to, że to nie jest tak naprawdę pomysł do końca Ani, bo my o tym pomyśle już słyszymy, który za trzy dni temu chyba pierwszy tak raz. Jest. tak, jest, także już od, takie taktyki już naszego słuchacza. miały miejsce. Aha. Mi, misz, to słuchacze wam ten... podsuwają taki dostarcza najlepsze wiadomości i pomysły. Ale mało tego, powiem wam, że to w ogóle jest jakieś szaleństwo, bo zacząłem się przyglądać w kolekcjonerce, nie wiem dlaczego. Rzadko kiedy patrzę na Bo ona jest bardzo ładna, w sensie podoba mi się ta torba. A, a nie, to ty mówisz, a nie, no tam? szanujmy się. No. A już myślałam, że, chciałbym... że trzeba ci tą temperaturę mierzyć, nie? <laughs> nie, ewentualnie ta środkowa, ta ze steelbookiem i tak dalej, no nie no bez przesady eee, no torba, nie, to słabo, to jest nie, słabo. Nie, kubu, nie no w siaka, nie, kubu, nie patrz nie nie kupuj, to, to sens, ta z torbą ta z torbą, ale serio Piotr. no droga jest to jak to, no to torba, no, no z czego ona musiałaby być, żeby kosztowała 1000 zł no dobra, kolekcjonerka ta lepsza, ze steelbookiem tam z jakimś ładnym, ładnym pudełeczkiem i tam chyba season pass tam jeszcze jest, tak, już wiadomo, że będą telceki jak zwykle to jest 400 coś. To dalej jest sporo. Tak naprawdę. Dlatego mówię, nie kupuj. Z tym season passem nie będzie tak, jak było ostatnio. Z czym to było? Oj, nie wyciągaj division na wierzch. Tak, The division. Ale we wszystkie graliśmy Że dodatki. był season pass. Ale wszystkie graliśmy. I, i kudę będę grał, bo mam season pass A graliśmy. Graliśmy te wszystkie dodatki. Graliśmy. Po trochu. I ja, ja do tej pory chcę wrócić do The division, bo dawno żeśmy to, to zostawili i tak trochę odłogiem. A było trochę update'ów po drodze. Oczywiście, dużo się zmieniło, na przykład no sety ja. teraz są. To zawsze czekaliśmy na to, żeby móc e, dosyć szybko zmieniać całe sety uzbrojenia, co no, brakowało tego dłuższy czas. Brakowało, tam paru elementów, a one podochodziły i trzeba będzie wrócić, wakacje są to może gdzieś tam w sierpniu. No Pójdziemy chyba ty do. masz wakacje, normalnie ludzie no. pracują. Nie, w no w przysłowie, no bo te wakacje Okres tylko wakacyjny. H tylko tylko Hubert ma takie wakacje z sensu zazdroszczę, nie. Tak. Ale i tak, dzisiaj to on mówił, że ci go nie będzie, bo nie ma Weny, jak to powiedział? Nie, bo tak, już nie ma... jest nas za dużo i mu się nie chce. Może tak? Nie chce się przekrzykiwać no. I po co wracałam? I po co wracałam? Nie, Hubert już wcześniej no wracał. Nie, nie, to mnie, ja się stęskniłam <ślesk> za tobą. O, no właśnie. Także kończąc temat Destiny 2, ja jestem dosyć zaciekawiony i w związku z tym już te plany urlopowe tak mi się nakładają, to niewykluczone, że szarpnę się na tą kolekcjonerkę, mam tam jakieś środki odłożone, ale jestem ciekaw tej gry. To nie tylko o to chodzi, że chcę do Betty wcześniej, bo fabuła ma być prawdziwa, słyszałem. No Dlatego ja chyba kupię też Destiny 2, ale... Tylko Bungie może kłamać, no nie? To jest ten problem. No już to robili przy Destiny 1. Znaczy wiemy no. co będzie w tej becie już w tej chwili, e, bo będzie pierwsza misja ta rozpoczynająca rozgrywkę single playerową, będzie koopowy strike i będzie mapa PvP i to będzie tyle na hmm. beta. No to, to wiesz tak. Wystarczające, żeby sprawdzić wszystkie trzy tryby, nie? Dokładnie, to jest taka beta troszeczkę, jak była do Division, też by ograniczona. Też nie miałeś całego miasta do, do dyspozycji przecież. Tak, tak, tak. Nie, to jest akurat odpowiednie, żebyśmy zobaczyli, co się zmieniło, czyli pewnie nic. <grych> <grych> to, tak jak mówiłem, to... to takie szalone zmiany wprowadzałem. Nie grałem w pierwsze Destiny i to więc nie bardzo się mogę wypowiadać. No ja, ja ci powiem tak, jak oglądałem ten trailer, ten pierwszy taki, co tam było, wiesz, reveal i tak dalej, i tak oglądam, patrzę na ten gameplay i tak... Kurde, fajne to DLC do Destiny 1. To kosztuje 260. Diana, nie? jak przejdę Destiny, to mogę ci oddać moją kopię nawet za darmo. O... Na jaką platformę? Na, Na Play'a, no. no to taki trochę techniczny problem się pojawia. A ty nie masz? <śmiech> nie masz PlayStation. Współlokator ma, współlokator mój ma. No ale wiecie, Play'a nie mogę się zebrać do przejścia, o mój Boże. Ja nadal nie skończyłam. Zaczęłam, zaczęłam Preja przechodzić i, i ciągle jest Alan w domu. Pozdrawiam go serdecznie. Ze A ja właśnie. Kuczem. A jak go nie mam, to ja mam inne plany A... niestety. I tak nie, nie mogę mu wleźć na to. Zresztą ja, Crash wyszedł, to teraz on mi nie móc, mów o tym craszu, bo mnie szlak jasny trafi za chwilę. No właśnie, <śmiech> moja to to najszczęści człowiek na świecie z powodu tego demastera. Dlaczego przecież ta. tak? Znaczy ja grałam w pierwszą i drugą część i jestem po prostu załamana tym, jak ta... Poziomem trudności, nie? Nie drało, nie drało się w Crash'a 20 lat temu, co? No jak nie, to się bo nie ja ten... Ja też nie miałam... Nie, nie, pierwsza konsola, z jaką miałam do czynienia, to jest PS3, więc ja też nie, nie mam Ale tego, to jest... Wiecieś, to nie jest etc. kubek w kubek przełożone to samo, co było te 20 lat temu. Są inne, to hit, jest... są inne hitboxy, ten krasz się bo ześli, ona jest zbuje. poprawiona. O, bo bo ona poprawiona. Jest ona jest, jak na ona tym jest ma <laughs> Jak tak ma poprawienie wyglądać, to. Ale Czadra no, jest poprawiona. Jak ja bym miała wydań. zapłacić za tę grę, to bym się chyba spłakała, nie? Bo ty nie rozumiesz tego, bo ty nie grałeś te 20 lat temu w tego krasza. No ja, ja w bardzo kule. bym chciał tego krasza Bandituta zadrać, ale ja sobie poczekam, bo wejdzie na się, więc spokojnie będzie. A no, racja, to nie jest ekskluzy. No, tu się dopiero zaczął ból dupy tego środowiska, ale to. <grym> A dlaczego, dlaczego? Nie. No, przecież z playa jak na Xbox. A nie, no bo Piotrek nie. jest słynnym antagonistą, okay. Sony, to wiesz, to, to nie jest e... listowego. To się, to, to się nie dziwi. D Diana, ja, tak dla właściwości, pierwszy Trash Bandicoot, który ten był, był na pierwszym Xboxie. Wiesz, co, nie. Nie doczytywałam się tej historii, nie szukałam szczegółów, faktów, w ogóle niczego, bo. To był gdzieś tam kątem oka złaczony, na tym, tym że środowisko niby growe się strasznie rzuca. Nie, ale to tak było, bo mamy na, takiego właśnie jednego z naszych znajomych. Ja sam pamiętam, bo drałem wtraszana na pierwszym Xboxie i różnice były, wiesz, żadne, bo to wciąż to ta sama dra i bardzo dobrze, bo świetna platformowa, bardzo trudna w, w wielu momentach i wkurzająca, ja się zgadzam. Ale cholernie fajna. Ale właśnie, I... nie, macie, nie macie tu skali porównawczej do oryginalnego crasha, rozumiem, tak? tak na razie no ja bym miał, ale wiesz. Nie mam, nie, Debbie, nie jak mężczy. skończysz, ja zaproszę współlokatora na moje miejsce i podyskutujecie sobie o crushu. Ja Przecież nie skończę tej gry, ja utknęłam. <śmiech> nie, nie, nie, nie, nie. nie. <śmiech> Poczekajcie, ja e jeżeli chodzi o pierwszego krasza, jestem na pierwszej wyspie, chyba w dziewiątej czy dziesiątej planszy i. Te gra doprowadza mnie do takiej frustracji wszystko musi być wymierzone co do milimetra jeśli chodzi o skoki że o mój Boże no po prostu rzuciłam padem ostatnio, na szczęście nic mu się nie stało ale do wywalenia konsoli przez okno też już niewiele brakowało no to ja sugeruję materacy, no w czasach... ja, ty. ja uwielbiam platformówki, i to nie jest tak, że jestem jakimś tam niedzielnym graczem, który nigdy platformówek nie ogarniał, ale to, co się dzieje w tej grze, to jest po prostu jakiś. I muszę w to zagrać teraz, zaciekawiłaś mnie. Czy to jest ja się... tak cholenie trudno. Chociaż, ja też przeżywałem ja gram... frustrację przy innej grze. Nie, ostatniej. gram w gry po to, żeby się przy nich stresować. No to ma być dla mnie przyjemność. Nie? A solsy to niby po co przechodziłaś? Eee... Właśnie. A so, bo one. ja... sosy mi sprawiają przyjemność. Ja umiem grać w solsy, więc... Nie stresowałaś nie. się? Nie stresowałaś się? Właśnie to, to jest ten... Po... Ja, ja, ja się strasznie tak wkurzałem, że ja wywaliłem w pierwsze solsy. Ja już otno. jestem takim weteranem Souls-like'ów, że to mi naprawdę nie robi ten poziom trudności, tak? No, Ale widzisz, jeżeli... To może ja tak miałem miał straszem. Jeżeli gra jest niesprawiedliwa i oszukuje cię w pewien sposób, no to... A ja tego nie znoszę. Oj, to podruszyłaś bardzo drażliwy temat. Jeżeli I... próbuję wymierzyć skok i mi się postać ześlizguje z półki skalnej, z której nie powinno się ześliz ześlizgnąć, no to coś jest nie tak. I mm -hmm. Solsy to jest jedno, tak, bo ta gra ma być trudna i, i, i you died all the way. Ale ja się chcę bawić przy platformówce, w przyjemny sposób, a nie stresować się tym, że mam wymierzony źle skok o 2 czy 3 mm, albo że gra mi nie zaliczyła czegoś, bo hitboxy nie, nie, nie są odpowiednio ustawione. Ale wiesz co, ja tak chciałem nawiązać do, do, do takiego innego remastera, bo to, a czy właściwie jak traktujemy tego Crush and Sin Trilogy jako remaster, remake, remaster? To jest... To jest tri... Co wiesz to jest? Co? Reboot? Tak nie, to no jest remake. remake. bo trochę zmienione tak, są. Tak, bo oni w ogóle remake. nie mieli tego, materiału bazowego, bo te wszystkie, tak. ten, ten cały kod, który był, gdzieś zginął w mroku. A no co, ty nie mieli backupu? Naprawdę? Nie, nie. więc No nie wyciągniesz, Musieli, musieliby hakować, wiesz, płyta, to się totalnie nie opłaca wyciągnąć. Nie, no wiesz, co innego kod gracyjnego już wynikowe dane, no nie? By... No właśnie. Więc to jest wszystko robione od początku, tak? Ja pierdziele, ale wstyd. I rozmawiałam z osobami, które grały te x lat temu w Crash, i mówią, że są tak, te, te hitboxy są przestawione, masa różnych rzeczy jest poprzestawianych i jak ktoś grał y, wtedy, to w chwili obecnej jakby chciał pamięciowo przechodzić tę grę, to nie ma takiej opcji. Bo to nie jest idealne przełożenie tego, co było wtedy. Okay, no to z no tego dla, mnie, wniosek... dla mnie to jest nowe doświadczenie, i ja się w tej pierwszej części zacięłam, natomiast drugą sobie gdzieś tam powoli przechodzę, ale no idzie mi to ciężko no i się denerwuję, i, i, i wkurzam nieustannie, bo y, platformówka, gdzie jest one hit kill, no to, to już mnie nie bawi, tak? <śmiech> nie no, wolę nie no, ja Ratcheta, mówię, ja mówię, ja Wolę raczeta, wolę jacka nie wiem, Sly Coopera, no jestem chyba za stara już, żeby nie, bo ja po prostu nie grałam w Crusher te 20 lat temu, więc dla mnie to jest zupełnie nowy tytuł. Mogłabym mhm. rzucić, jakby to powiedzieć, nie myśleć w ogóle o tym, że to było kiedyś, tylko uważać to za zupełnie nową grę dla siebie. I mhm. ona mnie frustruje i mnie denerwuje. Nie wiem, jak będzie w trzeciej części, zobaczymy. Jestem też ciekawy, no jak zobaczymy. oceniają tą grę gracze, którzy grali w poprzedniego krasza. No oceny na są mieszane z tego, co widziałam. Mm -hmm. Bardzo na przykład y, Tomek Pieniak się strasznie wkurzał przy tej grze i też miałam okazję z nim rozmawiać ostatnio na temat krasza i rzuca przekleństwami strasznie. Mm -hmm. No, to wiesz, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jestem ciekaw, czy jeszcze będą, na pewno będą to jeszcze poprawiać i kiedy wpadną jakieś paczony, Ale to trzeba poczekać. No ale to wiecie co, tak chciałem nawiązać do innego remasteru też bardziej remake bym powiedział bo nie wiem czy kojarzycie taką platformówkę też z trudnych, Abyss Odyssey Abyss Exodus, takie 2D niż na oryginalnego Tak, tytuł tak, tak. kojarzę, ale nie grałam. Tak, to ona powstała w remasterze nawet na Vita to wyszło i wyszło na, na duże konsole obecne Na PS4 też jest, nie? Tak, tak i ta gra też jest inna I Też ja, ja ją kupiłem na jakiejś promocji, bo ch bardzo chciałem przeżyć jeszcze raz tą historię, doskonale wspominam w ogóle cały ten świat, świetnie wykreowany ten cały Oddworld, te dziwne postaci, tam naprawdę, no w ogóle twórcy są chyba specyficzni bardzo i mają bardzo ciekawe podejście do, tego, do tych swoich gier. No i właśnie pierwsze co mi się uderzyło to to, że sterowanie nie jest takie dokładne jak w poprzedniej części, a też tam się liczą piksele tak naprawdę. Może nie tak totalnie, nie wiem, pixel perfect, to mówią ładnie, ale jednak też zupełnie mi się, na tyle mi się źle sterowało, że odpadłem od tej gry po dwóch godzinach, po prostu. A byłem pewien, że ją przejdę, bo ona wygląda pięknie, to są te same poziomy, tylko w znacznie piękniejszej grafice, więc chyba bardziej remaster, bym powiedział, ale pogrzebali niestety w kodzie sterowania, na tyle mocno, że ta gra się zmieniła. Ona, tak jak tu, właśnie tutaj właśnie Dawi mówi, że y, to jest po prostu inna gra. Ja mam wrażenie, że gra w inną grę. Całkowicie. Także, no nie wiem. To z tymi, z tymi odświeżonymi wersjami GERIA ja zaczyna mieć troszkę problem. Nie wiem, jak wy. ostatnio Ale na przykład nowy y, Ratchet and Clank, który wyszedł w zeszłym roku na PS4, y, ona jest łatwiejsza niż oryginalna gra z PS2. I... O, też ciekawe. Mhm. Tak, tak. Nowy raczet jest zdecydowanie prostszy. Ja pamiętam, jak się denerwowałam w, te, w remastery na PS3. Też trzeba było śrubować chociażby w wyścigach tych deskolotek wyniki, żeby być pierwszym. To było bardzo trudne, natomiast tutaj bez większego trudu to pierwsze miejsce udało mi się zgarnąć i gra się w to o wiele przyjemniej i Łatwiej, zdecydowanie łatwiej niż w... A słuchaj, no? czy z tym raczytem nie było tak, że oni też uderzali w młodszego gracza, stąd ten obniżony poziom trudności, a znowu z Crashem jest tak, że oni uderzają typowo w tych starych graczy, starych wyjadaczy i stąd ten wyżywowany poziom trudności, żeby byli tak samo sfrustrowani, jak za dzieciaczka wtedy. Możliwe. Nie zastanawiam no, nie na się. To na to wygląda. Tym, znaczy się, no, ten raczet był powiązany przede wszystkim z tą kinówką, która wchodziła w zeszłe wakacje. Chyba w wakacje. Do... Tak, tak do... nie, bo to bo zaraz to łodry było. dosłownie. To, to się łączyło ze sobą. W sensie, dosłownie łączyło. Więc być może, ale... No nie wiem, ja się nie chcę denerwować przy grach. No, to chyba nie o to chodzi. Bo co innego, tak Solsy, gdzie świadomie wybieramy Określony model rozgrywki, godzimy się na to, co w tej grze jest, a co innego, skonstruowanie gry w zły sposób. I. Czy znaczy, wiesz, to, to wszystko zależy od tego, jak to obiera sobie tryb gry. Może nieba to testowano jest... ostatecznie. Nie wiem. Różne rzeczy, Ja mówię, ja nie jestem w stanie tego w tej chwili ocenić, bo nie grałem, nie? I poczekam ma wyjść na Xboxa, zadram i ocenię. I wtedy, i wtedy zrobię R ratę odpowiednią. <laughs> i teraz słuchajcie, ja sobie tu w ramach frustrowania się z grą i złym projektowaniu tu przejdę płynnie do pierwszej recenzji Recenzji, do no, wrażeń z gry bo jestem po po trzech godzinach grania w Rive nie mylić zajmem, bo to nie to to a chodzi mi o Raiv taką kurde no futurystyczną platformówkę 2D gdzie steruje się stateczkiem, chyba jakiegoś, nie wiem, gościa, który okrada inne stateczki. Czy opuszczone, sprawdzę. Nie doczytywałam A, się aż tak. widzę, pamiętam. Tak, to było w bandlu Szukam w przepasnej bibliotece mojego marka jakiejś platformówki 3D do pogrania sobie wieczorami, tak wiecie. Na spokojnie, na chillu, no, Skończyli na platformówce 2D. To coś na na Nintendo Switch. Ło. To coś y, nie jest aż tak złe. Bo tak, no bo hatet główny jest budowaty, hamski, wiecie, taki bad boy, lone wolf, szukający w kosmosie zarobku, etc., etc. E, gra, tam leta się tym stateczkiem, strzela, skacze, ucieka, no nie jest najgorzej. Coś tam się hakuje, coś tam się podbiera temu stateczkowi, jak, a to jakąś jednostkę leczącą, a to jakieś działko, żeby pomagało. No, ale tu wchodzi, wchodzimy na ten teren, o którym Dewi wspomniała, czyli projektowanie poziomów. No wiadomo, było, były poziomy, do których miałam 5, 10, 15 podejść. No zdarza się. Ale trafiłam teraz na taki poziom, gdzie najpierw trzeba było przejść jedną planszę. I tutaj działa system autosejwów głównie. Bo ja na przykład, ja nie wiem czy są savey manualne, bo w takiej grze się nie myśli. Bo tak jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka. I jak gram na padzie, nie mam ochoty sięgać po F5, żeby to zapisać przed tym jakimś quick save'em. I ten automatyczny save jest jeden ekran, przechodzi się na ekran drugi. Ten pierwszy ekran już jest bardzo trudny. Przechodzi się na ekran drugi i dopiero jak się ten ekran drugi skończy, nie trzeba będzie zacząć od ekranu pierwszego. Mam nadzieję, że wystarczająco jasno to wytłumaczyłam. Czy nie? Mhm. Ja tam rozumiem. Ja też. Dobra. Spoko. Dobra. <laughs> I słuchajcie, po 15-20 podejściu, no dobra, fartym fuksem przechodzę na drugi ekran, bach leżę, nie? No coś jest nie tak. No Nawet jakby dali tego save'a po przejściu z pierwszego ekranu, może by były za ciasno te savey, nie wiem, ale u mnie się skończyło rage quitem. Dzisiaj stwierdziłam, że wezmę pada od Marka, pogram jeszcze przed podcastem, żeby sobie odświeżyć grę, zobaczyć co fajne, co nie fajne, ale nie mogłam się zmusić. Na fajne jest na pewno... Ładna gra jest. Ja nie gram brzydkie gry ostatnimi czasy, więc... Gra jest ładna. Nagrałaś się w to już ten... Brzydki grafik mi wystarczy, tak? Nie, no tam też są urocze rzeczy. Są i zgadzam się, że są, ale... Wiesz... Nie, no jest ten pixel taki hamski i w ogóle. Nie, ta gra jest ładna. Gra, na przykład strasznie razi... Ekran wczytywania. Nie, to po misjach ten ekran co jest. Kończące misje i ten koślawy model 3D tego głównego bohatera. No ładne to to nie jest. Tak kojarzy mi się wiecie z Deme Hospital z tymi ekranami, co tam są. Taki, Taki poziom modelowania. No, ale fajna, fajna gra, jak na przykład ktoś ma, kupuje Humble Bundle Monthly i, i to ma, to sobie warto spróbować. Bo przyjemne, przyjemna upanka. Jeżeli ktoś chce w to zadrać nie, to dra wyszło na PlayStation 4, Xbox One, Windows, OS ilce, Linux, a jeszcze wyjdzie na Switcha, więc będzie chyba na wszystkim już dosłownie. Na Wii U nie ma. I na Symbianie nie ma. Na, na, na, na Symbiana nie ma, teraz będziemy wiedzieć, na Symbiana nie ma, drówna dra 2 na 10, nie? Ja na no oczywiście, żart. No i tutaj też właśnie powkurzałam się trochę na te poziomy, mimo że gra nie jest jakaś koszmarnie cudna, nie wymaga jakiejś strasznej zdęczności, bo bym w to, naprawdę w to nie przeszła do momentu, do którego doszłam, ale no mówię, troszkę mnie sfrustrowała i się pozłościłam, jak to Defi mówi. A to jest szkoda rzucać. To zrobimy teraz tak, że wy się pozłościłeście, to ja powiem, że ja też się ostatnio złoszczę od, od dobrych paru dni. A to będzie odcinek pełen złości, widzę. Pełen złości. No w ogóle ja zmienił nam się tak, temat. Przyszła mi się wszyscy złość. Nie, nie, nie o to chodź po po tylko, że takie zrobię małe preludium do twojej wypowiedzi bo w tym odcinku chcieliśmy... Znaczy, w ogóle mamy taki plan, nie wiem, czy to wypali, żeby próbować jakoś tematycznie do każdego odcinka coś tam mieć, albo starać się. No i w tym momencie nam wyszły frustrujące gry. Tak naprawdę. I w sumie nawet idealnie jest, bo... Mam dodatek do Get Even i później oczywiście powiem. I też przeżyłem to samo, też byłem bliski Leczkwita, ale ja jestem taki twardy ostatnio, że kończę gry, choćby mnie to doprowadzały do szału. taki jestem. Przynajmniej na razie. Dobra, tutaj. nie? Nie jestem Totalnie. O, Zora. No to Pozwólmy to powiedzieć Piotrkowi o jego złościach, słuchaj. My się nagadałyśmy, teraz Piotr kolej. Do, Piotrek dobra. się nigdy nie złożył. Ja, ja bym powiedział o złości, ale jeszcze ja mam szybkiego szybki do newsa. Dość ważne, bo będę gadał o no Nintendo. Ty i płynne przejścia, nie? <grym> no wiadomo. To <grym> na pewno nas Switcha będzie dotyczyło. No oczywiście. I tak jaki sam Nie Wiadomo. Słuchajcie, będzie coś, co się nazywa Splatfestem w, w, na, w, na Nintendo Switch ze Splatoon 2 i już możecie sobie ściągać tam demówki z eShop'a. Jest, jest demówka, a sam Splatfest odbędzie się 15 lipca i jest wydzielony czas od 18 do 22 z tego co widzę i będziecie wtedy sobie podrać w, właśnie w sam Splatfest, czyli w bitwy 4 na 4 z tego co pamiętam, i będzie wydzielony czas na ten tak zwany salmon run, czyli horda w cudzysłowie, która została pokazana, że będzie. Jak po tyle. To to... No. no, trochę tak, trochę, tak. No, te, te trochę gry, tak. Te gry w ogóle na Switcha są takie niezwykle życiowe, no nie? W ogóle czysta praktyka żywota. Po łososie możesz pobiegać. E, jak nie my No, Lidl. Piotr w Lidlu na karpie, a my teraz lecimy po łososia. Albo na pokaczkę. Ja często nawet dwie kaczki to pod każdą a propos pachę. promocji, wiecie, że jest duża przecena na japońszczyznę na Playstation Store? No wiem, widziałem. Pilemy. Wiem, nie mam Playstation, Słaniak. <śmiech> no pośmieszkowaliśmy, tak? Pośmieszkowaliśmy. Oje, oje. Dobra, to teraz wracamy do złości. Uwaga, uwaga. Słuchajcie, dram sobie w świetną drę, genialna jest, uwielbiam ją, się nazywa Shovel Knight i dra wyszła wcześniej na Wii U i też na PeCety, I na ale i na PlayStation, ale wersja, którą ja mam, czyli Treasure Trove zawiera dodatkowy dodatek, który jest na chwilę obecny tylko i wyłącznie na Nintendo Switch, jeżeli dobrze pamiętam. I... Gram sobie w to, wiecie, przechodzę jeszcze raz podstawową wersję, którą już przeszedłem i teraz odrywam Specter of Torment. I... Fajna jest ta cała otoczka, że się dra. Teraz jakby w drugą stronę zbiera się tych bossów całych. A, ale, kurde, niektóre poziomy są tak pojebanie trudne, sorry za wszystkie ale tak z... <gry> no I To się to się, ten... to, to się wypipczy. <grym> no się <grym> pip, jeszcze gorzej. Ja wam <grym> mówię, to jest tak złe, że na przykład skaczecie, nie? I mówię, co, o to ja sobie tu odskoczę od tej ściany, tu, tu, tu w drugą stronę będzie coś dlańcuś sobie tak dokładnie, wejdę tam gdzie chcę. I co? No, bo się animacja nie wczytuje. O, to jak w kraszu. Oj, oj, oj. Nie odbijacie się, klikacie ten przycisk dwa razy i na dle, i nagle moja postać robi coś takiego, że jej się animacja nie wczytała i ona tak stoi i spada w dół. Ja mówię, kurde, sketch Stacz Skacz winu, <grym, grym>, bo mi zaraz zginiesz. No, staczę mi prosto w przepaść i ginę. I miałem masę frustracji, więc przechodzę już tak dosłownie bardzo małymi kawałkami. Robię, wiecie, jedno, jedną planszę, taką tą, aż do bossa, a, ale jeżeli się w połowie zatnę, to mówię, dobra, to wracamy do wieży, wy, zacznę to, później od początku idziemy gdziekolwiek indziej, bo zaczyna się wkurzać niepotrzebnie. I w ten sposób krążę, próbuję omijać, wiecie, te trudniejsze elementy, ale dochodzę już do, niestety, do momentu, kiedy zostały mi trzy plansze, które są cholernie trudne, w, wiem w których momentach i nie wiem co dalej będzie. Ale ogólnie DRA jest super. Na nie, ja wam powiem, że DRA jest super i jeszcze to, że tam wspiera te wszystkie amibosy i tak dalej, ale no, wow, Shovel Knight i to jeszcze na Nintendo Switch. Tak znaczy jak dzisiaj, wiecie, piętna pogoda i tak dalej. Ja sobie siedziałem na, na tarasie i sobie na tym Switchu tam w tego Shovel Knighta popytałem. ta pogoda, biorę koszę do ręki i gram. Super. No. Słuchaj, no przynajmniej wyszedł na powietrze, Ale to dobra, Doceńmy. racja, bo stacjonarną tak ciężko wyjść z tym całym Majdanem. No cię, ciężko, bo ci by, wiesz, a, a PlayStation 4 Pro jeszcze by ci się wie, zaczęło palić, bo tak gorąco i w ogóle, nie? W sumie no, racja, ona by się by. upiekło na tym słońcu. No więc wiesz, no, nie, jest jest to, jest to bardzo wygodne i Shovel Knight, no mówię, bardzo mi się podoba ta gra, ale się cholernie wkurzam. I, i to, mm. A Ty, Piotr, o tej grze wcześniej coś mówiłeś u no, nas na podcaście, czy nie? Bo ja tak nie kojarzę. Nie, o, o, o, aż sprawdziłem wszystkie rozpiski. Nie, nie mówiłem. Nie mówiłem mil ja tak, o Shovel Knightie jeszcze. Czyli... Ale też mi się wydawało, że mówiłem, a przyjrzałem rozpiski i jednak mi nie zostałem. Mi się było wydaje, tam... że rozmawialiśmy gdzieś tam o Shovel Knightie. Tak, bo ja, ja, Tak, tak, ja... Ale tak króciutko na zasadzie wspomnienia, że Tych coś koleżeń, tam się koleże... dzieje koleżeńską. A może, tak? że kupiłem najprawdopodobniej, no, bo no, no, taki no, był okres. No. Ale i tak, teraz już zacząłem tak go os ostro odrywać, żeby go skończyć i jest super, bardzo mi się podoba to, że są jakby trzy gry w jednej, bo, bo to jest ta podstawka, Spectre of Torment i właśnie Treasure 12 Wszystkie trzy rzeczy w jednym opakowaniu, w jednej drze, I Wiecie, macie normalnie zapisy i odpalacie inny zapis i jest inna dra. Działa. Ta lala, no. Czyli tutaj mamy już trochę takie jeden z, um, uporządkując trochę te, uporządkując ten temat, troszeczkę mamy takie coś, że na pewno wkurza nas to, kiedy w grach po prostu są skrzenione technicznie jakieś aspekty i przez to się ginie na przykład, wpada się przepaść po raz enty czy coś takiego, tak? Na źródło ustaliliśmy. No to jest taka główna rzecz, która denerwuje na pewno, że mm. niedoróbki, a nie poziom trudności narzucony. Tak, tak, tak, tak. Mm -hmm. a to jest w ogóle ciężka chociaż powiem granica. wam, że no, mówiłem. powiem wam, że ja no, wiedziałam, że Dark Souls będzie ciężkim przejściem dla mnie w sumie godzinę wytrzymałam ale w go... a tam nie było niedługo. No tak długo, dłużej niż ja <śmiech> ale to <jest śmiech> zależniało tak, że jakbyś przeszła Dark Souls godzinę, bo tak cię wkurzał, żeby tak szybko a, a, a, a, a to by był szacun na dzielnie, nie? Nie, niestety nie. To był pierwszy bos, po pierwszym Bosie, Słuchajcie, pokonałam go i stwierdziłam, że mam dosyć na dzisiaj. Aż tak, uu. Nie to, że po prostu padałam jak mucha, nie, nie. Po prostu zawzięłam się, przeszłam tego pierwszego bosa, którego miałam przejść. Albo mogłam go obejść, później się dowiedziałam, no, ale mniejsza. I zdecydowałam się, że nie, starczy mi na dziś. I tak sobie leży. Nie wiem, pół roku już. No to ład, ładnie odłożyłaś to w czasie. Ładnie na dziś, nie? Jasne, jasne. Zresztą słyszeliście, odkurzacz jak chodzi. I chyba rozumiecie mnie, że mi się nie chce na nim grać. Na odkurzaczu? No ciężko jest. Jest mało końcówek. Pad jest dziwny i jakoś źle no. się steruje. Nie ma analogów, tylko wszystko cyfrowe. No ciężko jest. To, to taki nie, monster, ale to tak nie to od, od, <laughs> no do filmiku, który Wam wysłałam, jak moja, jak konsola PS3. Po rebajlingu pracuje. Znaczy, a propos odkurzacza, na pewno są bampery i tylko dwa. Jeden z drugi. <głos> do... <głos> <głos> <głos> Ale można grać nogą, więc jest to pełna innowacja. Gry rytmiczne. Co do grania nogi, nogą wolę matę do mimo wszystko. <głos> to może ten nie. trzeba było przechodzić solsy. Ale właśnie, czy ktoś to przeżył <głos> no. na odkurzaczu? Takiego śmiałka chyba nie było. Nie, na, na macie do tańczenia, a na to macie. Crypt of the Necro Dancer mnie przerosło na macie, więc nie wiem, o, czy są czasem. To jest pomysłem. tak dobra dra na macie, że ja nie wiem. O. Tak dobra, że moje nóżki nie wyrabiały. Bo tam nie wyrabiają, nie ma bata, to jest. O, o napadzie jest cholernie trudno, a co dopiero na macie. O, nie no, jest, jest ułatwiona na pewno ta wersja, która jest na Dance Mat, nie. No jest. Ale w dalszym ciągu to jest dla tych, dla mistrzuniów, wszystkich DDR-ów nie ten. dla casuali, naprawdę no właśnie, tak, jeszcze z tego co wiem to Dark Souls ktoś przechodził na gitarze do Guitar Hero tam ten, ten. Wow. to też jest ciekawe bo to raczej a patrzcie, coś... a na odkurzaczu. No, <grym> za mało przycisków musimy, musimy sprawić, a wiecie, wiecie odkurzacz, odkurzacz, odkurzacz odkurzacz ma jedną na pewno świetną grę i się nazywa Jazz Dance tylko wiecie ten od... wszystko co wam tam gra w ten to wszystko się dzieje w waszej głowie nie musicie mieć słuchawek ani czego a można tańczy z odkurzaczem przecież to było kiedyś grano racja ja nie wiedziałam no, do czego zmierzam widzisz i Ubisoft powinien kupić ode mnie ten pomysł o, no może kiedyś go drogo sprzedaż kto wie znaczy na pewno się dobrze słucha podcastów z odkurzaczem to tylko tyle się z nim dobrze robi reszta to tam niezbyt niektórzy zasypiają w rytm lubów, znaczy w rytm no Mając ten szum powerlumowy w tle, więc... A co to takiego jest? A ty, to, to, to, to ty tak robisz, tak? Włączasz PS3 i idziesz spać? <głosy> nie, on jest zbyt głośny, <głosy> żeby ja zasnęła. Nie, bo jest takie coś, że dzieciaczkom na przykład odpalają suszarkę, żeby spały. Bo ten szum nie był czy A, wiecie co, teraz sięgamy już w ogóle w geekowe tematy, w inna tematyka, ale ponoć są te takie różne szumy, kojarzycie? Takie SNR to się nazywa? Że, tak, tak, SMR, no, ASMR, tak, a okej, okay. że, że tam na przykład jakieś tam czesanie kogoś, jakieś dziwne takie, nie, dziwne odgłosy, dziwne nie wraz Wrazów, bo to też to... tak bardzo Mówi... cicho ja ale tak. mnie to denerwuje ja od tego szału dostaję denerwujecie? tak Denerwujecie? i mnie to ja cholernie nie rozluźnia, nie to tak, jest. ja nie testowałem nie tego, tego na sobie jeszcze, ciekawe też nie ale już wiemy, że PS3 nie nadaje się do tego bo jest... nie, nie, zdecy... PS3 po debajlingu zdecydowanie się nie nadaje a nie wiem co z tymi tak. Ja, ja też mogę coś dorzucić, do, ja bym chciał coś do, do, do, do złoszczenia się, to do mini. Get Even, co cię tam powtórzało? A nie, do Get Event jeszcze potem przejdę, mam coś innego z Arcade, z gamecube, a, bo dzięki uprzejmości jednego na naszych słuchaczy mamy, znaczy u mnie obecnie jest GameCube do testowania z dużą ilością gier i stwierdziłem, to sobie odpadł jakiś Arcade'ik, bo wiadomo chciałem coś małego, tak akurat do kącika Retro, no ale do kącika Retro nie dotrę, bo... Gra mnie tak wkurzyła, że po prostu chwilowo wyłączyłem całkowicie. Także może nie ryczku i całkowite. Wy, wy, wyłączyłeś gameplaya z prądu? Mm, no, to w sumie tak. Trochę tak wyszło. <laughs> I chodzi o grę Ikaruga. Bo ja wtedy nie wiedziałem, jaki to miałem na myśli. Jejku. Jezusiczku, co tam się dzieje? To ja jest to jakiś odpaliłem. Szmup? To jest strzelanka taka z góry. Tam pojęcie tak zwanego bullet Hell. To jest w ogóle. Chyba to jest esencja tej gry. Tam po prostu. A czy Szmup? Tak, szutemap, szutemap, szutemap. A, szmup? Nigdy nie wiedz, słyszałem tego akronimu, Ojej. W każdym razie ta Ikaruga to, znaczy ja grałem w trudne strzelanki, żeby było jasne, bo grałem na przykład taką, na PC ta kiedyś wyszła taka fajna y, adaptacja y, Galagi Warblade, może graliście, taka w no, no spoko wszyscy pamiętają więcej tylko wiesz Galaga i Karuga to wiesz to co najwyżej stało no jedno to, to jak Fiat 120, w 126 w to raczej niekoniecznie tak, jedno to jest Maluch a drugie to jest jakiś tam e, Carrera GT3 tam, coś takiego Porsche to jest no. po prostu ale ja nie wiem dla kogo są te gry ale co ciekawe postawiłem ja... sobie wyzwanie że ja to skończę ale nie mogę przejść pierwszego poziomu ja i ta ruga skończyłem. To, tak? to jest kwestia, to jest kwestia nauc się, nauczenia się pewnych... Ale, tam, mechanik ale właśnie i... o to chodzi. Ta gra wydaje się nie fair wobec gracza, bo tam ilość tych pocisków, które przeciwnicy wystrzeliwują jest tak kosmiczna, że ja nie widzę szansy unikania tego. Bo... Widzisz, bo to jest... A, to dochodzimy do momentu, że zaczynasz się wkrótować na mechaniki gry, które są założone z góry. Nie, to ja wiem. Ja, jak żeby było jasne. Jak do tego siadałem, wiedziałem, że czeka mnie piekło. Wiedziałem ja z pełnym nastawieniem, bo to, ta gra chyba uważana jest za w ogóle prekursorat chyba tych trudnych, czy jedna z tych ta, trudniejszych. To, o, jeden, jeden, jeden z w ogóle z pierwszych takich szalonych e, shoot'em mapów, które e, mysz, masz pierdyliard tych pocisków no, na ekranie nie masz pojęcia co się dzieje. Nie, no, nie wiesz nie się skryć. Niby też strzelasz, niby tam prujesz ostro, ale tak naprawdę jakby, a ilość amunicji, którą ty wystrzeliwujesz, a przeciwnika jest nieporównywalna, bo on ma zawsze przewagę. Mało tego, boss potrafi już w ogóle pozbawić nerwów. Całkowicie już na końcu. Bo wydawałoby się, że przebrniesz to do końca i boss się dobija psychicznie już całkiem. Trochę jak to w Lordcach miałem, powiem szczerze. Ale Lordcy w końcu pokonałem. Nie, nie zrzuciłem nerwów. I Karugę też w z Tak, tak, ale też. O No właśnie nie ma na gamecube. A. nie no bez przesady, a teraz będzie taka: nie ma na gamecube, to nie gram tak jak sutrek ma ze Switchem tylko że Gamecube trochę starsza i lekko retro w ogóle takie słyszałem odchodzący śmiech Devi tam w tło tak wróciła no ja, no, ja na pewno zajmę się Bladbornem. w ogóle ja w ogóle przez to Destiny niż wstrzymałem zakup naprawdę bo y, wiem że Bladborn będzie tanieć a tam gdzie kupuję z reguły gry na premierę, bo mam trochę ekstra środków, to kupuję z reguły takie, które są drogie i które są. A siły. nie jest przeceniony Bloodborne teraz na PlayStation Store? Wiesz co, właśnie, to jest taki temat poboczny, ale, ale trochę mi trochę jestem wkurzony na obecnie na ceny gier. Wiesz, taki, na, na to, że one tak szybko tanieją nawet po premierze. <grym> jestem zły, bo gra jest Tania. Skandal! <grym> nie, nie. Ale to jest taki ból, jak kupujesz sprzęt, czy idziesz. Widzisz no do sklepu, kupujesz czajnik i patrzysz dwa dni później, nie, nie. W czajnik jest Nie, Ja, to, ja to sprecyzuję to myśl. Chodzi o to, to troszeczkę... No, możemy to po, podłączyć pod wkurzanie się. <głos> to jest takie generyczne, że wszystko pasuje. No Bo, bo akurat kupiłem na Get Event dzięki tutaj y, y, wsparciu nas, nas, naszego słuchacza, bo to było super. Już w tej chwili jest na promocji. Minęło trzy tygodnie? Trzy tygodnie Ty to premiery. Tylko Dominik... Ja Indyka. ci przypominam, ja wiem, że, w tej że jest Uber jest to są promocje summer saleowe. One nie mają w ogóle, to jest Czyli totalnie pech. co innego. Ja no, wiem, wiem, wiem, wiem, niż... Rozumiem. Ale to jeszcze chcę sprecyzować moją myśl bardziej. <głos> chodzi o to, że ja mam takie wrażenie, że, że przynajmniej dla mnie, dla mnie, żeby było jasne, że obecnie te cyfrowe gry nie mają takiej samej wartości jak pudełkowe odpowiedniki. Nie mówię o zawartości gry, mówię o tym, o jakby namacalności, że ja coś kupuję. O to chodzi. Oczywiście... Pod... Ale nigdy nie miała i nie wiem, to jest... I mnie to wkurza, ja, ja tego nie lubię. Jedno, jedyne wkurzenie do, do, do cyfrowych gier, to jest to, że one często albo są w tej samej cenie co pudełkowe, albo często nawet droższe. I to jest dla mnie totalnie nielogiczne, dlaczego tak się dzieje bo gry cyfrowe powinny być z założenia tarczy, bo taniej, bo omijamy... Nie ma produkcji. Nie ma produkcji, mamy dystrybutorów, no tak. omijamy mm -hmm. ma, ma, masę, masę pośredników i gra, cena powinna być po prostu odpowiednio niższa, a ona jest, mówię, bardzo często nawet dużo drożej. Mm -hmm. I, I to widać przy tych najdroższych e, e, tych wersjach, tak jak ma Ubisoft, nie wiem, Assassin's Creed'a swojego. Wersja na Xboxie, ta Ultimate, czy jak ona się tam nazywa, w tej chwili, to ona kosztuje 369 zł. A w sklepie takim lokalnym możecie ją spokojnie za 300 wyłapać. Niestety to jest 70 zł, jednak, nie? I się tak podkłada i wyjdzie następna gra. No, no właśnie to chodzi, że, że ja mam wrażenie, że jak kupuję jednak to pudełko. To, to jakby, znaczy ja wiem, że one też tanieją. Nawet to nie o to chodzi, ale na przykład mam, mam wrażenie, że, że kupiłem coś namacalnego i to ma jakąś wartość. A ja kupuję tylko tą licencję, to ja się z Tobą zgodzę, że te gry powinny być tańsze, a nie droższe. A z jakiegoś powodu, mimo że kupujesz właśnie bez pośredników, bo przecież kupujesz prosto od, od MS-u czy od, od Sony. Przecież no nie wiem, jak tam jest pośrednictwem. Nie, tam nie ma pośrednictwa, tak? Bo tam po prostu jest sklep. Nie, no zbudowany w, w konsole. i koniec. Dystrybutorem tak. jest wtedy Microsoft, jasne, wybierze swój procent, ale on te ten procent pobiera przy grze no pudełkowej, bo mhm. licencja musi być. Tak jest, tak jest. Także pod tym względem właśnie trochę żałuję, że, że tego tak po raz drugi żałuję, że ogólnie nie wziąłem w pudełeczku, bo to jest taka gra na jedno przejście i jest idealna, żeby sobie wędrowała wśród ludzi i żeby tak jak dobra książka to żeby sobie krążyła. Ja wiem, że to jest, nie jest takie... Hmm, Dobre, jak ty mówisz, konsumencko, bo dobry konsument powinien pływać na premiera za pełną cenę i nie szukać taniej, żeby, żeby jakby wszyscy zarobili po drodze i tak dalej, no ale wiadomo jak jest. Ja lubię kiedy gry krążą, ja lubię kiedy one żyją po prostu, tak jak są, nie wiem czy się, takie projekty żywych książek, że, że no, książki krążą. No to dlaczego tak z grami nie może być? Czemu nie? Oczywiście, że może. Wasze takie ja tytuły pory... na jedno przejście, nie? No... To, to prawda, nie wiem, z cenami gier ja mam różne dziwne przemyślenia i jedno z nich jest takie, że ta bańka nam pęcznieje i w pewnym momencie pęknie i wydawcy się zorientują trochę za późno, że coś jest nie halo. Bo zobaczcie, że przez ostatnie 5 lat, jak odkąd wyszło, wyszedł Xbox One i, i PS4, te ceny su sukcesywnie rosną tak. to tak ostro rosną. Premierowe, bardzo mocno widać te, to. To te premierowo, te, to po prostu... Przecież te się zuznały z konsolami jakiś czas temu, jeżeli chodzi o gry na premierę. Kiedyś no jeszcze nie, ogromna ale duża. Ale nie, nie, jeszcze nie do końca. To jeszcze, jeszcze, jeszcze no ale jest. czas bliżej jest tego Więc Wiesz co, to też zależy. Bo ja słucham e, często takich e, tekstów typu No bo na Steamie ta gra jest tańsza, A ja mówię ty, ale weź sobie wejdź oficjalnie na Steama, a nie kupuj na CD Keysach, Nie? I jak wejdziesz a, na, no, w cenę na Steamie, tak. to, to są w ogóle, ceny są jeden do jednego z cenami konsolowymi i to się w ogóle nie różni. Tak, ja się zgodzę, że Steam właściwie, tak, tutaj dobrze Diana też powiedziała, że Steam fakt się to zrównał, ale jeszcze pudełeczka są tańsze. Takie Destiny 2 w dalej na PC ta jest tańsze. Jest, i jest, bo dystrybutor wiesz to, dystrybutorzy lokalni mogą narzucać swoje troszkę inne ceny. Wiesz, na przykład zniżać po marży i tak dalej, a Steam ma swoją z góry ustaloną do widzenia. Tak jak jest wszędzie, tak będzie, będzie i u nas, nie? No zgadza ja, się. Ale mówię, te ceny tak poszybowały w górę, że ja się zastanawiam, czy nie dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mieli dry za 400, i wtedy wszyscy powiedzą, że my dziękujemy za takie kupowanie, bo kogo będzie stać, żeby kupować raz na miesiąc dry za 400? No nikogo. Nawet najbogatszego, jakiegoś człowieka, raz na miesiąc za 400 kupić grę to. Naprawdę będzie ciężko. Zgadza się. No na przykład teraz premierowa cena Destiny przynajmniej tam w tym sklepie na E i koniec na K. To jest prawie 262 zł. Czyli ewidentnie troszeczkę już poszybowała ta standardowa cena. Już tam 10 zł dodali do tej. Oczywiście to jest pre-order. To w ogóle jest absurd. Bo Przecież to będą być tańsze. Hmm. W ogóle już znowu no wiadomo jak ale jest. to jest następny aspekt. To no, <grym> właśnie tak dotknęliśmy. No, ale nie rozwijajmy tego, bo, bo ten temat już u nas był wielokrotnie, chyba zmęczyliśmy go wystarczająco. Ja lubię, lubię, teraz trochę chciałem inaczej powiedzieć, lubię, kiedy gry tanieją i zacząłem zakonstruować regułę. Nie wiem, czy ona wypali, czy nie, ale jak gra cyfrowo, jak mam kupować cyfrowo, kupuję za dwie dychy. i wtedy jest spoko. Tak sobie przyjęłem. na przykład teraz rozważam ten... Cień Mordoru. Czekaj, dobrze mówię? O Shadow of Mordor. Za dwie dechy jeszcze? Jeszcze nie, pobrałem. Nie, nie miałem kiedy, naprawdę nie miałem Ale kiedy. dzisiaj wiedziałem, że gdzieś jest za darmo w tej chwili. Jest Mordo. darmowy weekend, więc można A, nie dosyć, okay. że... I to jest super, że można za darmo przetestować na konsoli. I to chyba na wszystkim jest teraz. To jest na ogólno... Tak, ogólno na wszystkim. Na, na, pi, platformowa. na PC, na PS4, tak, ogólna, ogólna platformowa taka w cudzysłowie promo pokazanie... Pokazanie gry. Dominik to, to, to do dzisiaj Wiem. jest ten ja zawsze, odrywanie Ja zawsze muszę darmowy, mieć trochę dramaturgii. Dziś... Dramaturgię. Ja muszę poczuć jakieś emocje, nie? Te, dwie, te więc dwie duchy dzisiaj duchy sobie to odpal i jak ci się spodoba, to po prostu lecisz szybko do sklepu i za te dwie dychy sobie tu, kup tą wersję goty, bo jest, mówię, świetna, świetna gra. No ale I wpadł do niej update w ogóle. Tak, ale zobaczcie. To, jest, to jest magia ceny. Też o tym gadaliśmy poprzednio, że kiedyś gry na Androida były po groszu, ja tam nakupowałem jak szalony czy tam po trzy, no że na iOSa też to się zdarzało, tylko tam było jeden eurocent, to dla mnie taka cena za cyfrówkę starszej gry, dwa, dwie dychy, to jest genialna cena i ja z nią nie mam żadnego problemu. Już nie przeszkadza mi to, że to jest tylko licencja. Ale kiedy ja mam płacić 270 zł, czy ileś, no to mam delikatny ten, delikatną sprzeczność sobie. Troszeczkę, no szanuję te swoje pieniążki, no i wiadomo, jak wiem, że zaraz to stanieje, to tym bardziej. Także tutaj. to, ja, ja mam... Ja z tymi igrami cyfrowymi w tej chwili sam dobrze wyszedł mam, że ja kupuję ze względu na to, że trochę miejsca mi brakuje fizycznie w domu. Jasne, na, na grę. rozumiem to. A, a drugi rzecz jest taka, że ostatnio jak grywam w gry multiplayerowe, to nie mam ochoty wyjmować, czy szukać po pudełkach, gdzie ja mam to, nie wiem, tam Destiny, czy Dead Division, czy cokolwiek innego. Po prostu jest na desku, klikam się odpala. I... Te gry multiplayer'owe mają właśnie taką zaletę w cyfrze, że ty po prostu umawiasz się, odpalasz drę i nie zastanawiasz się gdzie w ogóle to na półce leży. A u mnie to jest jeszcze tak, że to jest szuflada, w której leżą gry z 360 jeszcze, jedź z Box One i Switch w tej chwili, więc wiecie, to, to jest zawalone. Weź no to, tak, a tu mówimy wyłącznie o aspekcie wygody, no nie? Ja, ja nie przeczę, że, że fajnie mieć te takie ukochane tytuły, do których się spędza 100 godzin plus, kupić w cyfrze, ale to zawsze można to pudełeczko sprzedać i kupić na promocji znowu Jeżeli grę. się sprzedaje grę. Yy, tak, tak, to jedna, jeden z wymogów. Bo, a Dewi powiedz jak wymogów, u ciebie jest bo... bo ty raczej masz to szczęście, że gry do ciebie same przychodzą z tego co zauważyłem. Po prostu otwierasz drzwi a tam leży na przykład Crash. Czy tak Kto? się dzieje? To. Że ja? No. Ty. No. Że puka no nie listone czy mówię Co to się właśnie Pani znowu... Anno, pani, pani Anno yy, tu mam, czy ma, ma, ma pani powiesz czwórkę? No, no mam, no tu proszę bardzo, to Crash no w Słyszałem, że trudne, ale że... Proszę spróbować, tak, tam hitboxy. Ostatnio Crash przyjechał w tym, w Micro Machines. Wszystko razem przyjechało. O właśnie. A tam mówię, jeśli staroście mówię, pani, no te, te hitboxy są skrzanione, ale proszę spróbować. Może jednak coś z tego będzie. Może nie będzie pani się wkurzyć. Ja właśnie. mam milion gier w cyfrze w tej chwili i Yy, trzy swoje w pudełku. <głos> to jest wszystko, co mam na PS4, <głos> jeśli chodzi o pudełka. personę Destiny i ostatnio kupiłam sobie Valkyria Chronicles. To jest w ogóle gra, która wyszła pierwotnie na PlayStation 3. Wyszła też na PC jakiś czas temu, no i zrobili remaster na PlayStation 4. Yy, I powiem wam, że troszeczkę się tak załamałam, bo jak kupiłam... Walkirię w pudełku za złotych 80 to parę dni później wjechała ta japońska przecena i w cyfrze była za cztery dychy. Ale jak ta gra do mnie dotarła i zobaczyłam, co jest w pudełku, to stwierdziłam, że bardzo cieszę się, że jednak kupiłam w wersję pudełkową, a nie O, proszę, cyfrową. ciekawe. Tak, bo dostałam plakat, dostałam artbooka, i to wszystko jest tak ładnie wydane, jeszcze jest takie dodatkowe kartonowe pudełeczko do tego wszystkiego, także wygląda to prześlicznie i nie sprzedam tego na pewno, tylko będzie sobie stało na półce, jak już przejdę kiedyś. No bo to jest ta wartość dodana w wersji fizycznej. No, no tak nie, samo, fizycznej tak samo jak Persona, no mogłam ją niby kupić w cyfrze i mieć szybciej, ale to jest ta frajda posiadanie jednak pudełka na, na półce. Te ulubione tytuły wolę mieć mm -hmm. jednak w pudle. Dlatego też między innymi zamówiłam Final Fantasy 12 w pudełku. I najprawdopodobniej dotrze w wersji steelbookowej. Wolę nie zap zapeszać, bo wiadomo jak Oby się tak skończyły moje przygody z Personą te trzy miesiące temu. Ale na CD udało mi się wyrwać wersję steelbookową i czekam. bo będzie mój pierwszy steelbook i Płonę jak pochodnie z niecierpliwości. Się dorwać. Nie, bo jest graficzka na steelbooku naprawdę prześliczna. Tak, tak jest ładna. I, no i sama gra to jest praktycznie mój, mój ulubiony final zaraz po ósemce i dziewiątce. Więc nie mogę się doczekać, że położę łapy na tej płycie. Naprawdę. Ach. Tak myślę o pudełkach i mam... Kurczę, właśnie sobie uświadomiłam, że nie uzupełniłam kolekcji The Elder Scrolls mojej, bardzo skromnej, bo młodą Windy Oblivion tylko, ale właśnie uświadomiłam sobie, że nie mam, mam w pudełku. O, a ja mam w pudełku w No, Marek na, na Steamie mamy. Ja mam promkę ale... na PS3. Mogę ci ją kiedyś dać. Nie, do, do, z, z, z, z, ze Skyrimem to jest, <grym> Diana wiesz to jest najlepsze ze Skyrimem, że ja mam wersję pudełkową, a wiesz co było w wersji pudełkowej w Skyrimie, na płycie? Absolutnie nie mam pojęcia w tym momencie. Steam. <grym> Mówię to całkowicie a nie seria. Aż nie było płytek, tylko kod na Steama. Nie, tak. jest płyta, ale na, na płycie znajduje się, uwaga uwaga, instalator Steama. <laughs> A to się zdarzyło przy tym, przy MGS-ie. To się hmm. zdarzyło już przy Metal Gear Solid 5 ten, ten ale, no To tu wiem. Ale, ale przy nie, Skyrimie, styrzał, wiem, tak że Skyrimie też. Tak, przy Skyrimie e, dokładnie to no samo to się znowu na absolutne zło. A ma kupię na Switcha? Znaczy, ja rozumiem, gdyby na przykład było tak, że jakby się kopało w pudle, to dodatkowo dostawałbyś cyfrową kopię gry. To byłoby mega fajne i może jakiś tam... Ale tu byś miał dwie gry w cenie jednej, to tak wiesz. No tak, ale załóżmy, że... To ale załóżmy że, linia. Musia... Linia. że, że to było... No ja wiem, że to jest bardzo utopijne. Wiesz co? Ale, bardzo fajny pomysł miało Microsoft, miał Microsoft na początku Xbox One. To, co wszystkim ludziom się to nie podobało, że gry się przypisują do konta i, i tak dalej, i tak dalej. Pomysł miał polegać na tym, że kupując grę w pudełku wkładałabyś płytę i instalowałabyś się Eee, wiesz wszystko ładnie, ale nie musiałabyś jej nigdy więcej już wkładać do, do konsoli. Bo chodziło o to, żeby grę zarejestrować, że ta jest twoja i ci ściągało wszystkie pliki z neta. Po prostu oni sprawdzali czy ty masz daną licencję i jeżeli e, dałabyś tą samą płytę koledze to on już by z tej płyty nie zainstalował, bo na płycie miała się znajdować właśnie wiesz tam kawałek serial numbera czy czegokolwiek. Mhm. i to był fajny pomysł, bo dla osób, które y, chcą mieć taką i, tylko i wyłącznie postawić sobie pudełko kolekcjonerskie i później grać w wersji cyfrowej byłoby to idealne, tylko wiecie tam jedno włożenie tylko, żeby tam się zarejestrować i cała reszta cyfra no tak, ale wtedy tej płyty już nie pożyczysz nikomu, tak? no, no nie pożyczysz no mhm. i, dla, i, i nie sprzedasz no, też no. ale wiesz to na tym miał cały system polegać, ludziom się to nie spodobało, a teraz sami trochę dochodzimy do wniosku, że chcielibyśmy czegoś takiego, bo mało, jak, jak widzę w jaki sposób ludzie e, pożyczają sobie gry na PlayStation 4 i w tej chwili też na Xboxie, to robią to w ten sposób, że łączą te konta ze sobą, no wiecie, tak, na tak. tej konsolę mm -hmm. i w ten sposób kombinują. Niemożliwe, nikt tak nie robi przecież. Nie, no. w ogóle, tylko jest <laughs> nawet filmik usunięty na jak to Nikt zrobić, tak nie? nie robi, weź. <laughs> <coughs> jeszcze, nie jest mówię, to w, w, w ten sposób ludzie, ludzie kombinują. Jest to takie trochę dziwne, a sam gdzieś tam, pamiętam, doczytywałem ploty, że Microsoft miał plan taki właśnie, żeby były te cyfrowe wersje, i chcieli wprowadzić system po prostu pożyczania tak jak to działa na Steamie. Tak, cały ale Ja na to czekam, a dlaczego nie można tego właśnie zrobić? Zresztą nam nawet nie ma kupowania na prezent, to już jest w ogóle chory. My tu oczekujemy takich finanzyjnych mechanizmów, a nie da się kupić y, gry komuś. To też jest słabe. No nie da się. A przy to no. by, byłoby fantastycznie łatwo obdarować kogoś właśnie ukochaną grą i wszyscy byliby zadowoleni. I myślę, że. Sony i Microsoft zarobili krocie na tym, tylko nie wiem, z tego co tam gdzieś miknęło w internetach, to są takie listy życzeń, gdzie można tam głosować na Microsoftzie, na Sony no chyba nie ma u, takiej opcji, że można Microsoft zgłaszać. Tu jest forum, mhm. tak, całe forum i można robić, do, Na so Sony, tak, zwane, tak dawać kudosy, nie? U Sony, I, tak? I dany pomóc się po co? U Sony, tak, mówisz, jest. Nie, u Microsoftu jest, są tudosy, jest całe forum z pomysłami, ideas, chyba DropTie'a, tam Xbox czy też To jest dedykowana tak. strona, po prostu, gdzie Niestety można głosować na pomysły. Jest dedykowana strona, wpisuj, tam możesz sobie znaleźć, popatrzeć, e, tam ci admini odpisują w, na, na, na tematy różne, na przykład jest temat nadal związany ze Spotify i on się ciągnie i ciągnie, a wiemy dobrze, że Spotify na Itzbol się nie będzie. Dlaczego? Bo hmm. Spotify ma podpisaną umowę z Sony Aha, okej. Okay. Po prostu no biznesy tutaj. No wiadomo, że to biznesy. wszędzie pieniądze tutaj krążą. Nie, niekoniecznie nasze. Ale między dużymi firmami też są jakieś wielkie umowy. I... Nie, tam krążą moje pieniądze, bo płacę. S końcu za Spotify. krążą. No, no tak, racja No ja też tam płacę w sumie. A nikt mnie jest co do na Spotify'u. Jak <głosy> już ja mam. To poza. Na no, poza wiesz, anteniu tak dołu. zwany. Poza Anteniu, dokładnie. Piotr, ja, ja już jestem u ciebie i tak w rodzinie, <głos> więc... Szczęśliwa <głos> rodzina gamingowa. Dobra, tak no. sobie patrzę, co dalej No mamy. można dalej kontynuować temat irytacji w grach. Bo no ja to get tak jeszcze wiem... raz wyciągnę, bo poprzednim no odcinku... No dawaj ten... to get even. Jednak, teraz, tak, to jest ten moment. No chciałem płynnie przejść. Bo już były koszty, wszystko już było. Koszty, frustracja, także pasuje. No to y, do więcej wróciłem w ogóle po poprzednim nagraniu. Tak przysiadłem, że w ogóle o trzecie w nocy skończyłem, czy trzecie nad ranem, jak to woli. Także granie okazała się na tyle długa. Znaczy, ja nie spodziewałem się, że ona tam dostarczy mi kolejne 15 plus godzin zabawy. No i w tej chwili sobie do niej wróciłem, tak na spokojnie przechodzę. i... Dalej uważam, że tą grę powinien kłócić w pudle, żeby wszyscy mogli ograć, żeby móc tym pogadać nawet ze spoilerami. Być może w przyszłości tak będzie można zrobić. Ale dlaczego w frustracji? No bo mm, pewnie, znaczy, może słuchajcie pamiętają, może nie mówiłem, nie tylko wągniarsko Get teraz spróbuję sensowniej. Otóż y, ta gra ma pewien, pewną taką mechanikę, która zachęca do tego, żeby wracać do niej. Żeby jeszcze raz przechodzić lokację z tego tego hub'a właśnie, o którym wspominałem. Nie wiem tam, może tak sięgnę do początku, do opisu gry, chodzi o to, że tam się budzimy w szpitalu, no i później przez dziwne urządzenie jakby możemy odwiedzać jakby inne przeszłe wydarzenia, wspomnienia, o coś takiego jest. No i właśnie w, teraz stwierdziłem, że sobie pokończę te wspomnienia, aby skompletować dowody, nawet nie dla achievementów, bardziej dlatego, że twórcy nam zaoferowali taki fajny mechanizm, że jak skompletujemy całą tablicę tych dowodów, to mówiłem poprzednio, to jest taka tablica, na której są wszystkie dowody przypięte i połączone nitkami, coś takiego. Tak graficznie też przedstawione, czyli jak na przykład dane zdjęcie z jakiejś tam strzeliny, ciało leżące, Łączyło się z jakimś człowiekiem, na przykład z kartoteki, z pisem w kartotece policyjny, no to jest połączone taką, takim łącznikiem i tak kompletujemy całe dowody. I kiedy to zrobimy, no dostajemy oczywiście achievement, to jest już przyjemne i na tych rzadki, czyli mało kto gra w tą grę. <grych> I, do, I wpada taki kot. Ja początkowo sądziłem, bo o tej grze nic nie czytałem, po prostu usiadłem, zacząłem grać, stwierdziłem, że wszystko poznam. Tak jak twórcy chcieli, bez żadnego tam szukania w internetach i tak dalej. Myślałem, że to jest po prostu wynik przejścia poziomu, bo się okazało, że gra jednak zawiera pewne elementy decyzyjne, które teraz dopiero odkrywam jak przechodzę lokacje jeszcze raz. Ich wiele nie ma, ich jest tam 6-8 lokacji takich dużych. Dwie, dwie bardzo duże, dwie ze szpitalem związane dwie takie pozostałe inne. No i pojawia się kod i okazało się, że ten kod właściwie służy do otwierania drzwi w danej lokacji i tam mamy rzecz ekstra, a to jest takie dodatkowe, ym, dodatkowy ślad, dodatkowy trop po prostu. Czyli fajna sprawa tak ogólnie. Już nie doszedłem do tego wkurzania się, ale za chwileczkę. No i w związku z tym, że do lokacji trzeba wracać, to sobie wróciłem do tych lokacji, gdzie się dużo strzela. No i niestety wyszło, że to nie jest gra pod żadnym pozorem y, militarna, po prostu. Element strzelania jest tylko dlatego, że bohater nasz jest związany z tym orężem, po prostu i on z racji uprawianego zawodu po prostu musi strzelać, ale wyszło jak bardzo ten element strzelania jest niedopracowany i jak często wpadałem między obiekty i nie mogłem z nich wyjść. Słuchajcie, z pięć razy mi się zdarzyło, że przechodziłem lokacje, a tam dosyć te punkty zapisu są dosyć rzadko rozmieszczone i wyczyściłem się lokacje i potrafiłem utknąć przy drzewie i musiałem tam zostać. I autentycznie no, myślałem, że jem swój szlak trafił. po raz enty pokonuje przeciwników, gdzie system strzelania nie jest dobry. Okazało się, że jest bardzo niedokładny i zacząłem w trakcie gry marzyć o Battlefieldzie pierwszym i tamtej tej super responsywnym strzelaniu. Nie wiem, czy graliście Battlefielda pierwszego. Pewnie wszyscy grali, czy nie? Tak no, Obudzę nie. was. No, to pogadaliśmy. Nie sobie. bardzo. Super. Super. Znaczy, <grym> trzeba było wziąć to pudełko, nie? nie no, to, mam pudełko. Mam pudełko z Battlefieldem akurat, także mogę udostępnić na Xa. No i w każdym razie... A, dobra. A X -a też <grym> No Trzeba będzie jakoś to ogarnąć. W każdym razie... Y Niestety strzelanie w Get Even jest na tyle zrąbane i w połączeniu z bagami, gdzie utyka się między tym, już potem omijałem nawet, omijałem już miejsca, gdzie potencjalnie mogłem utknąć. Tam później jeszcze będę mówił o widzicie w pewnym miejscu na pewnie pod koniec, ale spotkałem właśnie Krzyśka, który organizuje pogradajmy. Okazało się, że on na Pixel Heaven grał w Get Even. Ja w ogóle nie widziałem tego, nie wiem czy widzieliście. Piotrek, bo to głównie do ciebie. David, hmm. Widziałaś widziałeś Get Even na pixelu? Ja byłam u góry, ale jakoś nie miałam ochoty w to grać. Nie. Corneliusy czekały na zewnątrz, to wiesz. A te badanowe, te hmm. najlepsze, nie? Nie fuj. <głosy> no, wiadomo. <głosy> Ojej, to było straszne. <głosy> no, i, i jakoś tak y, okazało się, że on tam utykał tak naprawdę wielokrotnie w oponach. Po prostu twórcy nie dopracowali tego elementu, mimo że grano robili 3 lata. A wielka szkoda, bo. Ta gra jest relatywnie mała. W tej chwili mam już ponad 20 godzin, 25, a dlatego, że wracam sobie i tam powtarzam i, i niektóre te elementy, które szukamy, te dowody w sprawach, które badamy, y, są dosyć perfidnie poukrywane i to czasami to poszukiwanie tej jednostatniej ostatniej znajdźki, tego jednego zdjęcia, a nawet nie wiemy czasami, czy to jest zdjęcie, bo na tej mapie to jest takie wyszarzone tej tej planszy, gdzie je kolekcjonujemy i możemy je przeglądać później, no i niestety element strzelania wyszedł ekstremalnie frustrujący, absolutnie i zauważyłem, że tą grę trzeba przechodzić w jeden jedyny sposób, po cichu zdejmując przeciwników strzelami w głowę, gdzie jeszcze wspomniane hitboxy są totalnie niedokładne, absolutnie oszukańcze, tak jak już rozmawialiśmy o Rainbow Sixie, że tam nie ma precyzji no to w Rainbow Sixie to jest w ogóle Pixel Perfect w stosunku do Get Even tylko żeby, nie, żeby tutaj nie nie mówić, że gra jest do bani, bo się się strzela. Strzelanie to jest faktycznie element taki, który w grze jest, ale on nie jest konieczny, żeby tą grę bardzo przejść. Można też się skradać. I można tam w miarę, w miarę, w miarę poradzić sobie z skradaniem. Ale mam jeszcze jeden zarzut. Skoro da się utknąć między obiektami, dlaczego postać nie może skakać? Ten nasz koleś, trochę ma tyle ołowiu w butach, że on nie może, ani, on ani drgnie. Nie, ma, nie potrafi skakać. Więc... Też nie rozumiem, nawet zamierzam napisać do twórców jakiegoś tweeta czy coś, dlaczego nie ma skakania. Co spowodowało, że, yy, że, że postać jest przygwożona do Ziemi? Taką tak grawitację trzyma, że ani drgnie. Niku mam. Przecież takiej przeszkody dałoby się zwyczajnie wyskoczyć. Zresztą. Ale właśnie przypomniałeś mi Dominik o jednej z najbardziej frustrujących mnie rzeczy, tylko nie mogę przypomnieć, się, w której grze nie mogłam skakać. Dawaj. Ale też była jedna gra, gdzie. Kurde, taki, taki płoteczek, taki płoteczek 20 Wiedźmin. centymetrów. Wiedźmin, Wiedźmin. Racja. No, tam płotki były nie do pokonania, nawet płotką się często, płotką się dało te płotki przeskakiwać, ale właśnie, a w dwójce chyba. W pierwszego Wiedźmina, a drugiego zaczęłam troszeczkę jeszcze, nie, nic o Jezu, nie mógł. O nie przypomina, i pierwszy tu i... Wtedy Geralt zacinał... A to była inna, a to inna gra... Geralt ci zacinał, ja nie mogłam za płotka przeskoczyć na ty wyborze w zacinaniu. Sekundę, nie, ale nie mówię o zacinaniu, nie części. Mi chodziło a. o to, że Geralt na przykład biegłaś, nie, i nagle miałaś kawałek trawy i on się na tej trawie nie? zatrzymał i nie mógł jej obiec w około, bo tam był jakiś hitbox czy wiesz, nie? niewidzialna ściana cokolwiek. człowiek i on po prostu dyż. Mm, tutaj jest fajnie, tutaj co powiadam w tej trawie, nie? Ale czekajcie, uporządkujmy fakty w ogóle. Pierwszy Wiedźmin to był w ogóle na silniku Neverwinter, na tej, jak to się nazywa? Au na Auro no, aurora, aurora, jak Obroża. Aurora. Obroża Engine. To, to, Możemy sprzedać Naughty Dog. Obroża Engine. Nie no, żarty. <laughs> A, A co małoby, Ed? Ej, nie w sumie ja to i sprzedam. Ej, będę bogaty. Będę miał na program do montażu. Dobra, i na wtyczki, i na wszystko będę miał. Miliony w, które, w które już, Ja już długa, słyszę już. monety, które tutaj dzwonią. Może nawet Daek dodam. Dolary, może nie? dodam nawet. <grym> <grym> <grym> jeszcze zrób cosplay na Tana Drake'a, już w ogóle po A właśnie, a propos Krasza, tam dało się grać. W, a, a propos Krasza, a propos na tego, Uncharted 4 tam dało się pograć w Krasza. Pamiętacie? Czy znaczy, ten, kto grał, to pamięta? Czy znaczy, co nie gnali, to o tej kultowej scenie słyszę. No i to jest trudno, bo to jest ta scena, kiedy Crash biegnie do kamery. Yy, zresztą te sceny, wanczaty są wyjątkowo frustrujące, kiedy trzeba biec w kierunku kamery, bo pad. no dobra, koniec, już nie będę jęczał, bo tylko Hubert jęczy na temat pada, ja już nie chcę. Przepraszam. Ale dobra, ustalmy fakty, a tam yy, była odskocznia do obroży. Yy, w, której, w którym Wiedźminie nie mógł skakać? W dwójce? W dwójce. Bo w jedynce to w ogóle tam znaczy, był point to wiadomo, bo był punkt była procedowana na Aurorze i w ogóle tak. trochę inaczej to było w, w, w, zbudowane. Ale, ale też nie skakał z tego co wiem. Ale nie, nic nie, to, to, to mówię. To by nie skakał. Bo, bo to był system brany, wiesz, z Neverwintera ja bym... i t, tego typu, na samych postaci przecież nie, nie przetekiwały płotków. No. Mhm. Nie do tego był stworzony cały engine. Czekajcie, czy my... Z, to, to jest przejście rzutu izometrycznego na... Przydęka? Tak, tak było, tak, bo Wiedźmin 2 był z, z piękną grą. Piękną był na pi swoje czasy, naprawdę. Tak. Naprawdę. Wiedźmin 2 był przepiękną, ale Geralt nie mógł tam przeskoczyć, bo on Kamilka czasami nie mógł przeskoczyć. A w tym samym czasie, e, przypominam, że dokładnie w czasie, gdy wyszedł Wiedźmin 2, wyszedł Mirror's Edge i, i Assassin. No tak. Któryś, chyba dwójka w tym. Czy, czy nawet pierwsze? Jakoś, jakoś tak, to było w tych, w tych okolicach. I były takie genialne komiksy jak Geralt stoi przy. Wiecie, jest mały. Na ten nie był płotek, to był kamyczek, nie taki. No, po prostu linia z kamyczków i on nie może przez to przejść, bo nie. A tam jest pokazana Fate z Mirror Set. A gdzie wiecie, ona się tam tą kombinuje, bo to salta i. Co, co dawne. Znaczy, ja ja co jestem co ciekaw, bo być, wiecie co, to mogło być tak w Get Even, że po prostu postać jak skakała to wylatywała poza mapę. I oni, oni to, ja, ja, do, ja się ich zapytam o to i będzie to na odcinku. Ja, ja oni się dowiem tego, bo to mi naprawdę dostarczyło tyle frustracji, tylko z tą grą mam tak, że tam tak wspaniale jest od, jakby mm, znajdywać te ostatnie dowody, że przemogłem się i te lokacje, gdzie się dużo strzela, nawet tak sobie mówiłem no dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, to był wow dziesiąty bo na tyle na tyle jest kiepsko zrobiony element strzelania, bo przed nim mówiłem, że nie jest taki zły, ale jednak jak się pogra więcej i się nie przelatuje mapy i po prostu tylko dla fabuły, a jednak się troszeczkę powtórzy tych poziomów i się utknie po raz tam szósty przy durnym kamieniu albo jakaś gałąź nas powstrzyma i tak dygoczemy tak śmiesznie czyli widać ewidentny bug. to mimo wszystko te zbieranie rzeczy jest fajne i to, to nie jest tak jak Mm, na przykład tak jak często mówi się o grach serii Assassin's Creed, które nie grałem ani jedną jeszcze, przepraszam, grałem tylko w pierwszą część do tej pory, dawno temu tam jest ponoć ten pierdeliad, y, nowa jednostka pierdeliad znajdziek no nie, to tutaj tego to, nie to, ma to, to, się nazywa, to się nazywa Ubisoft i, Ubisoft style, nie? dokładnie no tak. piórka ponoć, to tutaj, to, słyszałem nie jak nie ma piórka. gry Ubisoftu bez Nijek, nie? nie ma Słyszałem o piórkach jakichś. Są jakieś jakichś piórkach nie dziwne? To w dwójce. No. I w wszystkie w całej serii oecja są piórka. Yy, no, no właśnie. A teraz wiesz co? Tak mi się skojarzyło. Yy, a na przykład zb zbieractwo w zeldzie, bo ty jak jesteś ekspertem na Nintendo u nas. Jak to jest? Tam są te jakieś tam... Yy, jak to się nazywa? To, yy, nasiona. Zbieractwo w zeldzie. Nasiona okay. czegoś tam. Nasiona. Nie. Tylko wiesz co? Zbieractwo oh, w zeldzie. Jesus. Uh, koroksi, tak, czyli nasiona koroków no. no dobra, i coś z tymi nasionami robisz, czy tylko je zbierasz? Sadzisz nie, tylko je, gdzieś? je zbierasz Nie, to jest inaczej, inaczej nie Koroki się zbiera i w, za koroki możesz wymieniać na powiększanie ekwipunku w sensie slotów etwipunku. A, no to, to ma sens e, No to zmienia posad rzeczy, ale tylko, bardzo Co ileś tam, tak? Pewnie no co trzy jest powiększenie slotu na tarczę, co cztery na łok i co pięć na miecz. Nie, ale, no to, białe, no, to, no, ale nie, no to przepraszam, chciałem użyć argumentu, który nie działa, bo to ma sens. To właśnie do tego chciałem nawiązać. W Get Even te znajdźki mają sens, bo kiedy je skompletujemy, to nie dosyć, że czytamy fajną informację, bo są notatki raczej napisane, jakieś zdjęcia, nagranie z dyktafonu, jakiś plan broni, no masę rzeczy. W ogóle Get Even ma... No zaraz jeszcze to dokończę, ma bardzo fajny wątek taki mm, związany z tym jak działają firmy zbrojeniowe i trochę tak mi się jak grałem w to trochę mi się kojarzyło z Quantum Breakiem jak działają wielkie korporacje, które po prostu tak beznamiętnie funkcjonują i jakby traktują swój produkt, czy to jest, nie wiem, przepychaczka do toalety, czy no oczywiście nowoczesna jakaś, załóżmy, <grych> czy, czy jakiś karabin, który tam potrafi, bo w tych grze akurat nie jest taki niesamowity karabin tam zaprezentowany, nie będę zdradzał, bo to jest fajne, to traktują to tak samo i właśnie no tak tak mi się skojarzyło i te wszystkie znaczki, wracając z znaczek, są fajne i ja na pewno pokończę te lokacje, w tej chwili tam zostało mi bodajże ze dwie, ale żeby było śmieszniej, zrobienie jednej z tych kilku lokacji zajęło mi za trzy godziny. Trzy godziny walczyłem z mechaniką gry, ze strzelaniem, które jest z po prostu, bo nie wiem, czy was nie frustruje to. Znaczy, to a propos tej uczciwości gry. Jak jeżeli ja wiem, że dostałem, bo powinienem dostać, Załóżmy, że w Rainbow się jakiś drajn wypatrzył przez taką szczelinę gdzieś tam i przez drewnianą część w oknie za, za, zabarykadowane okno mnie trafił. To jest spoko, ale tutaj po prostu przeciwnicy widzą przez liście, widzą przez krzaki, a mało tego, nie da się czołgać. I ja jestem zawiedziony, bo nie mogę skakać, nie mogę się czołgać. Dwie podstawowe mechaniki, które w grach szanuję. Nie da się. Tutaj nie da się po prostu położyć na ziemi płasko, kiedy do ciebie strzelają. A przeciwnicy, po pierwsze tak, nie słuchać, że zmieniają magazynki, oszuści, czyli mają pewnie magazynki, kurde, never ending, po prostu strzelają, tylko puszczają serię. Nigdy nie słychać, bo nie ma takiej przerwy typowej, jak ktoś zmienia, robi swap mak i zmienia magazynek, nie ma tego. No to, i, a nie może tak być, że ja trzy godziny walczę z mechaniką gry, żeby odkryć taki mały telewizor, na którym mogę ekstra rzecz odsłuchać. Ja tą grę polubiłem bardzo, ona mi się strasznie spodobała, jest fantastyczny klimat i właśnie... Ja polecam zagrać wszystkim, zwłaszcza teraz jest w dobrej promocji, bo też za sześć dyszek. na konsoli to jest, bym powiedział pół darmo, bo ten klimat trzyma całą tę grę i gdyby oni jeszcze odpicowali tak naprawdę strzelanie, no to mogła być gra idealna. Gdyby jeszcze oczywiście grafika była podciągnięta pod kątem tekstor, bo to też jest słaby punkt, ale tak się broni znakomicie klimatem i ostatnia rzecz o tej grze. O czym nie powiedziałem, bardzo ważne, jest genialna, genialna muzyka, genialne udźwiękowienie. W żadnej grze, nawet z Michałem, naszym gościem z odcinka, kiedy mówił o swojej grze Sand is the soul, muzyka w Get Even jest wspaniale wkomponowana. Ja żałuję, że tam nie wziąłem na czołówkę tamtego odcinka po prostu jakiegoś fajnego fragmentu z gry, bo nawet nie wiem, czy spotkałeś z takim czymś, że jakby rytm gry jest dostosowany do muzyki, czyli jak gra jest taka dynamiczna, to muzyka gwałtownie przyspiesza, kiedy się uspokaja, fajnie zwalnia i to jest idealnie, idealnie zsynchronizowane, y bo nie zdradzają szczegółów. Jest taki poziom w grze, że leci taka smyczkowa muzyka w tle. Y po prostu jest to uzasadnione fabularnie, później się wiele wyjaśnia, nie będę spoilował. I chodzi o to, że kiedy na przykład przechodzimy cicho poziom, to ta muzyka jest taka delikatna, robi fajne tło, ale kiedy rozpęta się piekło, kiedy wszyscy ci oszuści z magazynkami zaczynają strzelać, to włącza się taka fajna, dynamiczna, popowa wersja tej piosenki. I kiedy znowu się uda ukryć, to też jest trochę szczapy, bo przecież przeciwnik powinien mnie dalej ścigać, a ja wiesz, że schowa mi. On mówi spoko, tam nikogo nie było, dobra, nie będę o tym mówił, to, to to fajnie tak wygasza się i to jest element, który w tej grze jest naprawdę mistrzowski i to muszę podkreślić, wspaniale to jest zrobione. To było w Skyrimie też, No pamiętam, ja w Skyrimie że... nigdy nie grałem. Czy Obliviona? Oblivionie chyba też. Oblivion kupiłem na przykład. jak cię namierzył przeciwnik, bo na przykład nie można było czekać w momencie, kiedy byłeś w trakcie walki, bo ktoś tam cię wypatrzył, to była trochę inna muzyczka. I że jak ten przeciwnik się oddalił, czy się goś zabiło, czy coś takiego, że już on ciebie nie ścigał, nie gonił, to muzyczka się zmieniała z potem na taką normalną się. Ale w nie trzecim jest dokładnie to samo. Ale to ja ale to jest No, trzeciego jest... nie, nie mam nie jest to samo. Ale nie wyraziłem się do końca jasno. To jest troszeczkę jeszcze, to poszło krok dalej. To chodzi o. No może podałem zły przykład. Chodzi o to, że e, nawet czasami są w muzyce, w get even element, na oddechu, że rytm oddechu postaci jak ona jest zestresowany ten koleś dostosowany jest do rytmu muzyki z tym się nie spotkałem osobiście jeszcze albo za mało grałem w gry I może wam potem jakoś podeślę taki fragment jak to jak to to, to brzmi tak jakby ktoś przeżywa, znaczy, lepiej się przeżywa po prostu całą, całą akcję dlatego, że od, oddech jakby tego naszego kolesia jest zintegrowany z muzyką w grze, no trudno to opisać, to trzeba tego posłuchać ale wielkie brawa się należą, Farm51 w ogóle, że zrobili yy, no taką grę, no kurczę. Trochę szkoda, że zaczęła tak szybko tanieć, ale dobra, to jest ta przecena, zakładam, że wróci. Gdybym wiedział, że jest pudle kupił kupił pudle, naprawdę. Żeby Hubertowi dać, bo jestem ciekaw jego opinii, jakby utknął w kamieniu, jakby się wkurzał jakby ten przeżywał, tylko tak chciałem emocje by dodać. Na, na pewno y, fabularnie gra jest mocna, chociaż jak zacząłem tam czytać sobie, tak robię, że jak przejdę grę, to sobie tam y, przeglądam internet, z grubsza rzecz biorąc i tam czytam sobie opinie ludzi. Czasami na Steamie, bo tam jednak są takie najbardziej rzetelne, mam wrażenie. Tam jakby mało hejtu wypływa, nie wiem, tak, takie mam odczucie. Patrzyłem na jakieś gry online na, na Steamie i no ludzie narzekają, że w ogóle miałka fabuła, że strzelanie do bani, że robili za długo, że miało być super piękna, jest takie sobie. Ja się w ogóle wiadomo o tym życzaniu nie zgadzam, bo ja mam wrażenie, że ludzie są teraz manierowani oni oczekują, no nie wiem czego. Może w ogóle oczekują, żeby naprawdę dostać kulkę i <śmiech> tyle i się dobrze poczuć. Nie no, po prostu nie, nie wiem, jakie mają oczekiwania w tej chwili bieżące gracze. Po prostu. Bo tytuł jest atrakcyjny wizualnie. Nie wiem, czy widzieliście screen, czy coś tam wam się ten... Ja widziałem gameplay, bo... Dawid no Maron właśnie. robił livestreama w czwartek o, i oglądałam. O, super, nie wiedziałem. Jakie, jakie masz wrażenie tak? Drewno czy nie bardzo? Bo dużo ludzi mówi, że drewniany jest gameplay. Ja bym zagrała. Myślę, że ten, że mogłabym zagrać w to. No bo to, to jest przede wszystkim. Ja miałem problem z, z z określeniem, co to jest zagra. To jest głównie gra eksploracyjna z elementami strzelania. I jeżeli do niej tak podejdzie, jeżeli chcemy się wsłuchać, te wszystkie dialogi, które tam są to, jest to prowadzenie za rączkę też krytykowane i, i te wszystkie materiały, które poczytamy, naprawdę będziemy się starać zrozumieć tą historię i o co chodzi i jaka on, jak, jaki ma przekaz, jaki niesie konsekwencja technologia, która tam jest w tej grze opisana no to naprawdę się jawi jako fajny tytuł i świetne jest to, że ona od początku nie była droga, bo ona kosztowała około tam 100 złotych tak, w cyfrówce. Nie wiem, jak w pudełeczku, może trochę drożej. Także. Ja polecam dalej, dalej polecam. I mimo, że byłem wściekły jak osa po prostu na, na ten. No bo jak można przechodzić jeden poziom, który nie jest długi w lesie N-razy, bo kolesie po prostu strzelają przez liście. Swoją drogą nie ma żadnej fizyki strzelania przez liście, ale nieważne. No to I i... gorsze, strzelanie przez liście i przez ściany. <laughs> A! Nienawidzę! Wyszła <głos> frustracja. że ja tu już Nie, z, bo z mi siebie widzę, do Mi się przypomniało y, moje ostatnie dwa dni, które spędziłam w Uncharted 2 i po prostu... O, tam też to jest irytujące na maksa. Oni też, oni też oszukują. Oni Nie też mają niekończący się magazyn. Nie gry, no po prostu... <głos> rzuci i jadą, którą wylałam przez te ostatnie dni grając w Uncharted. Kto to projektował? nie po A prostu... naprawdę aż tak źle dwójka, tak źle zniosłaś dwójka? Na jaki poziom tak, dwójności grasz? Bo jest sterowanie beznadziejne, w sensie yy, robienie rolki, unikanie pocisków, yy, czy przeciwników, jak ci tam tubylcy cię atakują, to czasem jak zrobią ci gangbang w rogu, to nie ma opcji, żebyś z tego wyszedł. A tam, bo tam, y, bo tam się utyka po prostu są duże te takie granice wokół postaci i one zachodzą na siebie jakoś tak i się blokuje łatwo bo to się za... znaczy no zaciukać w kącie bardzo łatwo jest, znaczy być zaciukanym o tak bym powiedział <śmiech> <śmiech> dan van frodo <śmiech> ciukanie, ciukanie <w> no. roku. <śmiech> Ale <s> <śmiech> słuchajcie, grałem w środę w y Uncharted 2 i siedziałem z szafem na imprezie i on grał w, chyba w Krasza czy w coś nam a ja to Uncharted. I rzucałam przekleństwami co chwilę, nie? I Ale Ubaw mówi... miał, miał Ubaw, no nie? Na pewno, bawił się świetnie, czy nie? E, tak, Szaf powiedział, że czuje się tak, jakby grał z Pananowym Jankiem, tylko w wersji damskiej, bo co chwilę przeklinałam i rzucałam takimi słowami, że aż uszy więdły. I szef mówi, że dobrze by było, żeby streama z tego robić, nie? Ja mówię, może lepiej nie, bo ludzie by zdanie o mnie zmienili, nie? Znaczy, no wiesz, jeżeli... Znaczy, jakoś ja nie wspominam tego Uncharted tak tragicznie pod względem nie, irytacji. Nie, mnie najbardziej denerwuje to sterowanie i, yy, wiesz, nie wskoczyć na mały płotek, ale jak już masz kamień oznaczony na żółto, że tak się da tak, wskoczyć, tak. to ci podskoczy o 3 metry do góry, nie? <głos> ale to jest tak, to na to też to zwróciłem jest, uwagę. To samo tak. co w horyzoncie, to samo. Nie masz oznaczonego miejsca, nie wskoczysz. Ale jak już jest pomalowane, perfidnie, tu panie, tu idź, to wskoczy ci na milion metrów do góry. No właśnie. No, prawie jak Lara. Tak, a, no. ale właśnie, ale Tomb Raider nie jest taki irytujący. Ale nie, poczekaj, był nie, irytujący. Nie był, nie, pewnie, nie, że nie, był. Był, część. Ja się zdenerwowałam przy przy tych tą Raiderach. Ale nie, nie Natomiast... wkurzałaś się na te idiotyczne fale wrogów, które po prostu atakują cię. Tak. Wiesz, wy, wyczyścisz grupę i pojawia... Ale w ogóle, właśnie. A jak cię podobali panowie z bazukami, w Uncharted? Czy no tak po prostu myślałem, że pierdolca dostanę, no. No panowie z bazookami... No, no, ale to jest Wiecie, czysta, to jest czyst, da, czysta de, de, emocja. Dominik wypipczy. Pimczyna. Pimczyna. Pimczyna. myślę, że będzie trzeba ustawić to jako explicit ewidentnie, ewidentnie tak ale no, faktycznie nawet Hubert narzekał na bazukowców strzelam tutaj tych ze snajperkami ciach, ciach, a tu pam z bazuki i one shot kill nie? tak, zwłaszcza, że oni są perfidnie rozmieszczeni i to jest tak zaprojektowane że musisz pójść pewną złotą ścieżką, tak jak w projektowaniu softu, nie? coś takiego jest żeby to się udało, bo po prostu jeżeli idziesz w bok, ja takiś próbowałem, gonił mnie ten transporter tam w którejś części, on ja zawsze prawie go goni, więc to nawet nie spoiler. I, I starałem się jakoś tak podejść do niego tak normalnie, czyli uciekać od niego. Nie, po prostu trzeba po drodze znajdywać określoną broń i mu spuścić łomot tak stopniowo. No, nie? Trzeba po prostu robić, iść tak jak twórcy przewidzieli pewnie jak 98% testerów poszła. A te 2% dwa, dwa to tam niech ginie, pewnie uznali. <śmiech> niech, niech mają za swoje. I dopiero jak tak się szło, to wtedy trafiało się na odpowiednią broń. No bo w ogóle ja jestem frustrowany też tym troszeczkę, że, że tak bzdurnie są rozrzucone bronie w, w grach. Że, no to jest tak nierealistyczne, No strasznie, strasznie to jest nierealistyczne. Albo na przykład w Get Even to też jest znowu będzie Get Even, Że jak przeciwnik ginie, to on jakby kurde, będzie nie chce spojrzeć. Coś się z nim dzieje. I, I zostaje po nim broń, a nie powinna. Czyli. A to broń leży wszędzie, jakby na jakiś wyprzedaż po prostu była i z Lidla, że po prostu w Lidlu sprzedają, a tam nie sprzedają broń, ale po prostu wszędzie <gry> rozrzucali jakichś promocji, nie, że firma zbrojeniowa zrobiła takie promo, że po prostu zrzuciła wszędzie broń na cały teren walki i one losowo leżą. W zasadzie tylko brać ze skrzynek, ale oczywiście też jest skłamstwo, bo jak mamy granaty, to mamy skrzynkę z granatami, a ile samych granatów? Góra 2. Reszta to nie wiem, nie da się wyjąć, utknęło w tym pudełku, a pełne pudełko. Także takich niekonsekwencji jest masę. Masę i jak się nad tym zastanowić, to można nie chcieć grać gry, no bo to jest w zasadzie w każdym tytule tak naprawdę. Ale, no. ale, tak wracając... ale Zelda jest cudowna. A w Zeldzie też są granaty? <grym> nie, nie ma granatów. Ale są broni, ale broni są tak zrobione przecież, że nawet głupia gałązka od drzewa jest bronią. Więc. Link biega z granatnikiem i strzela do <grym> Chciałem to zobaczyć. Slajmów. Do guardianów, do, do guardianów, tak. I taki dźwięk. Pom. Pom, pom. No, ale dobra. Uncharted, kurczę, ja, ja tego tak nie przeżyłem. Chyba muszę znać znowu, pożyczę znowu. Ja i... się denerwowałam, w, jak grałam na PS3 przy pierwszej i drugiej części. I dokładnie te same odczucia mam przy y, graniu w te tytuły na PS4. Sterowanie denerwuje mnie najbardziej w tej grze. Ojejku, Bo ja nie mam a... zarzutów do historii, tam ogólnie do. Nie, no jest spoko, jest przez świata i tak dalej. To nie. Ale sterowanie w tej grze jest tak beznadziejne. No czy ono jest takie last genowe, no nie? W cudzysłowie. I też usłyszałam ostatnio, o jesteś jedyną osobą, nie, jesteś pierwszą osobą, od której słyszę, że yy, nie podoba się sterowanie w Uncharted. Ja mówię, no bo nikt może wcześniej nie miał odwagi tego głośno <głos> powiedzieć. Nie no, trzeba mówić, co się myśli. Ale ty, Dawid w ogóle już, już czwórkę, czy jeszcze nie? Nie, nie po kolei. odpaliłam wczoraj trzecią część i... Z... Kazali mi się napieprzać w barze i stwierdziłam, że... Pff. Hmm. Może za parę ba Bar Barnie jest bar od napięszania się. To no, no. Wiśniówka! Ale te, ale, te, te walki, ale te walki na pięści nie są takie złe. To jest, to jest oparte na quick time eventach. Tam nie trzeba się frustrować. zrobić ja no ja jest wiem, dobrze. Nie wiem, ale znowu wprowadzili jakieś udziwnienie, zamiast po prostu postrzelać do tych ludzi w barze, to nie, pobijmy ich, żeby. Czekaj, gdzie taka była scena jak w barze w taka? Max Payne, trójka, jej, jak ja tę grę kocham, ja za nie, do, zawsze do niej wrócę. Maxa, ja w, tej Maxie w, barze, nie była w tej scenie w barze się czułam tak jakbym grała w jakuzę a wiesz, że takie miałam skojarzenie mimo, że nie grałem, bo widziałem dużo screenów i na tych screenach to było, czy jakiś gameplay może widziałem a ja nie chcę grać w jakuzę będę chciała grać w jakuzę, to ją sobie odpalę Mm -hmm. No właśnie, do to kiedyś to chcę podejść, bo to jest GTA w Japonii. To nie, nie, jest GTA, to nie, proszę tak nie, nie mówić, ja będę protestować, no to jest takie... Ale to masa to się w kącie mówi, że to nie coś coś jest, nie bo to jest to takie, takie jest. parszywe uproszczenie, to nie jest ja to samo. Jest. Co tu się dzieje? To, wiesz co, o mafii możesz powiedzieć, że to jest GTA w jakichś innych... Dobra, trik, no a ale... Dogs, to jest GTA znowu w innej skórce? Tam jest fajna walka A, na pięści. Bo jest bardzo otwarty świat i, i masz ten Ale to, jest, tak to już jest tak powtarzana i kalka, że o, bo to jest GTA po japońsku. No fucking way. No ja nie grałem, nie? więc jak tutaj jest bardzo zamknięta, tam, tam jest dużo zamkniętych tats, w ogóle scenki są takie filmowe, wiesz, masz, tak jak w Metal Gear kiedyś wszyscy mówili, no bo Metal Gear to się odląda no bo tak było, bo te scenki miały masz, po 20-30 no, minut. Albo po półtorej godziny, nie? Tam w czwór C, chyba była tak, tak. Godziny. Nie, no Dokładnie. bez jaj, bez jaj. To jest, jest tam chyba z najdłuższa stańka ma z 10 minut, jak dobrze dobra. E, pamiętam. Ja, spróbuję się wytłumaczyć. To jest opinia e, tak zwanego e, jak to mówią ładnie e, hive mind. Nie, hive mind. E, czyli umysłu internetu, który wiadomo pisze bzdury i gdzieś tam to zaczytałem i tak jakoś utkwolił Ja mam głowie, dla ciebie propozycję. To jest Zagam bardzo dobra propozycja. Bo w sierpniu Wychodzi remake pierwszej Jakuzy, która oryginalnie wyszła na PlayStation 2. I ta gra kosztuje jakieś 130 zł. Trzeba A Jakuza Zero teraz ile kosztuje? Yy, wiesz, co jest na pewno na premierze? Te, yy, pfu, na przecenie, przepraszam. <grym, <grym, na przecenie. Na przecenie na... Jestem ciekaw, bo Jakuza Zero jest jedną z takich gier która nie wymaga specjalnie wielkiej znajomości. Jest no tyle, bo co, co... ona jest pierwsza de facto w chronologii, więc ja w bym też dokładnie. ewentualnie polecała zaczęcie przygody od Yakuzy Zero, no ale ja na pewno będę kupowała ten remas, remake przepraszam, yy, pierwszej części, bo grałem w pierwszą część na PlayStation 2 i to co mnie najbardziej bolało to brak japońskiej ścieżki dźwiękowej amerykański dubbing, dubbing tak posysał w pierwszej jakuzie, że... Nie no, dranie w jakuzie w wersji dubbingowanej, do, do, do się no, to się mi No ale wiesz, pierwsze dwie części tak wyszły i ja innego wiem. wyboru tych 10 lat temu nie było. Nie Żeby w... Nie było, nie było, jasne, jasne, no dranie, dranie w taki sposób trochę zabija cały klimat. I, to, I dla mnie to jest fantastyczna oferta, że ten remake wychodzi w cenie z no, 130 czy tam nawet 150 zł. to Świetna. jest. I w steelbooku. Wszystkie są w no. steelbookach, nie ma na Nie, normalnej... no to, to I, i co, o czym to świadczy, że można wydać grę za rozsądną kasę, e, ładnie wydaną. Można, to, to jest tylko, to no tylko się... trzeba chcieć. A nie, a nie kurczę 400 zł ponad za Destiny 2 w, ze steelbookiem. Tam oczywiście są jeszcze jakieś inne ekstrasy, ale kurka, no. Czy mogło być za, czy za 300, no nie? Czy za 350, ale no nie, musi być 450, czy tam ileś. Z tymi cenami to też... Ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tak na koniec, bo co ciekawe, w ogóle zaraz będzie takie mikropłynne przejście do pewnej imprezy, o której chciałem powiedzieć, która będzie w tym tygodniu najbliższym. A to w ogóle jest bez sensu, co mówię, bo tak, wyjdziemy my wejdziemy w piątek, a to już, będzie, to już się wydarzyło. Więc to, co... Je... To jest głupota. Nie, czy tego słuchacie, to my tam pewnie byliśmy. Nie, Było fantastycznie. E, dużo drinków i świetne rozmowy. Czy to, o jest, krach. Czy to, czekaj, czy to jest. Czekajcie, czy to jest w ogóle to jest zapowiedź imprezy, która się odbyła? No tak, no. Tak. Jaki Quantum break się Nie wiem, co jest z tym. Ale tak, i tak to powiem. Gierkocepcja, nie? Gierkocepcja. Gierkocepcja. Tak, ale chciałem powiedzieć o Record. Które uwielbia uwielbiam do tej pory i jeszcze tam zamierzam je tam zmasterować, w sensie znaleźć Ty ten... temat będzie w goldzie. Nie, nie, czekam na patcha. A, mam cię. O, Grubo będzie powiem. patch? Będzie patch, w ogóle zacząłem śledzić profil na Twitterze. Okazało się, że mają dorzucić tego ostatniego zwierzaka, tego takiego ala Tego co brakowało? Tego co był na grafikach, a w grze się nie pojawił. To też jest bo tutaj Ile minęło od premiery rok? No, więcej, po... więcej. Dwa? Bo dwa już. Dwa lata. To już było no, na przycenach. Cudownie. Mm. No, brawo Yeti po prostu. E, no właśnie, i, i, ale, ale wrzucają jakieś konc koncepty, jakieś dowody na to, że tego robocika robią, a mają też naprawić błędy, które do tej pory w grze są. I te błędy polegają na to ja tym, coś że, że znajdą że się jeśli spadnie update, to wrzucą to do Golda. Bardzo możliwe. Może tutaj się wszystko ziści i będzie i patch, i gold. Wszystko naraz. Ale naraz, do tak. czego zmierzam? Chociaż to, że Record naprawdę końcowe poziomy doprowadzały mnie no powiem ładnie do szewskiej pasji. Powiem tak dyplomatycznie. Po prostu ja... Ale, ale ja byłem tak wściekły. W ja, ja byłem tak wściekły, że po prostu tego pada, to, jak ja go ściskałem, a ten patot jest I ciężko zgnieść. Po prostu czułem, jakąś on zgrzyta mi w rękach te chwyty po prostu. Miażdżyłem łapami. Na szczęście nie mam specjalnie jakichś silnych dłoni, bo nie bym zepsuł. Po prostu poziom trudności to jest, moim zdaniem, nie wiem, no, Dewi wybacz, ale to tak jak w japońskich grach. Wywindowany, to taka ikaruga, tylko w, w, innym, w innym settingu. Po prostu... Ale japońskie gry nie mają wywindowanego poziomu nie trudności. Mają? Musisz hmm. po prostu nie. grindować. No, ale... Hmm. A to nie jest tak, że po prostu dostajesz y, te, te przysłowiowe... Y, nie, jak to po polsku powiedzieć. Szmatą y, po ryju? nie Nie. Nie, nie, nie. P piekło, piekło pocisków. Tak, ale właśnie dostaliśmy z takie znaki, że na niebie, że nie powinniśmy tak dużo angielskiego wplatać. Zawsze po odcinku z, z Michałem. No ale to spoko. W każdym razie e, miałem no wrażenie... że się tym... popisywaliście takie, no, kto nie, lepiej potrafi. Nie, a to... W, ja, ja I tak wiadomo, że ja. ja nie. nie, nie. <głosy> <głosy> o, nie. Bitwa na native speakerów. <głosy> ja bym chciał zadać temu kłam. Bo to nie jest prawda. Ale okej, okay, dobra. Michał Panurę. <głosy> <głos> ale, ale po prostu poziom trudności tych ostatnich... Y, tych, Znaczy bardziej to chodziło o to, że ja zawsze myślałem, że kończę grę. Ja już myślałem, że to już jest ta ostatnia lokacja, gdzie już y, teraz pocierpię, teraz już wycisnę z siebie te ostatnie soki i uda mi się przejść. To się okazywało, że był kolejny poziom. I takich poziomów y, w tej ostatniej lokacji było masę. Ja miałem wielki żal do twórców, że oni sztucznie przedłużyli grę. Ale to, to było mało tego. Najbardziej irytujące było to, że przechodziło się takie małe piekło, a ja późno zauważyłem pewną ważną rzecz, ale okej. Okay. I, I ja musiałem znowu przejść te wszystkie poprzednie poziomy, żeby dotrzeć znowu do tego miejsca, a okazywało się na końcu, że brakowało mi jakiejś ilości tych znajdzień, tych całych prismatic course, tych rdzeni pryzmatycznych. O tak po polsku. I kilka razy tak się okazało, a dopiero później ktoś mi powiedział, że Dominik, ale tam był... Tam była szybka podróż, że można było do tej ostatniej lokacji, więc ja naprawdę wycierpiałem się sporo i uważam, że to w ogóle było totalnie niepotrzebne. Twórcy naprawdę przegieli pałę zupełnie z ilością takich powtarzanych poziomów i ilości wrogów, którzy naraz naparzają po prostu w tą moją jedną postać. Ja, ja miałem tylko jednego pupila, bo tam jedno, jednorazowo możesz, możecie przełączać między dwoma robotami w trakcie gry wybieramy je sobie wcześniej jakby są predefiniowane i możemy płynnie się nim przełączyć, ale to nie działa od razu to nie jest chwila moment, on musi się pojawić jakby zespołnować, pojawić się na mapie i gdybym ja nie miał tego robota to w ogóle nie ma szans tego przejść po prostu ilość yy, przeciwników naraz i, i jak oni atakują z tą furią wielką to było nierealne, absolutnie gdyby wycięli tych lokacji 6 mniej było, też gra by mi się podobała tak samo, ale ta końcówka mnie tak zmęczyła że chyba tylko konieczność, znaczy tylko chęć zobaczenia zakończenia gry, bo nie chciałem się tak zniżać, żeby na YouTubie to zobaczyć, jakoś unikam tego. Nigdy tego jeszcze nie zrobiłem w sumie. To mnie, to mnie skłoniło. Na szczęście gra mnie trzymała jakoś przy sobie, ale gdyby tak nie było, to w cholerę bym to rzucił, powiem szczerze. Nie grałbym w to, bo jest taki pewien poziom frustracji, kiedy już no, ma się dosyć, ale tak po, jeszcze klamrą to jakoś domykając. Co ciekawe, ta impreza, która będzie... Która się już odbyła, nie jak to powiedzieć, ta impreza to oczywiście Daj, pogradajmy, dali, która od, odbyła się w środę poprzednią, bo my wyjdziemy w piątek, w środę będzie ta impreza, ona się odbędzie mam nadzieję, a jak nie no to, to nie będzie działać. To co ciekawe ma fantastyczny temat, słuchajcie, ona ma temat taki, bo tam jest, taka, jest temat rozmowy, to pewnie znacie, wszyscy znają, gamingowy mas masochizm. Jak poziom trudności wpływa na przyjemność grania? Słuchajcie, jesteśmy wizjonerami. Odkryliśmy. Ale słuchaj, przygotowanie odcinka teraz, jakie to będzie metodyczne przygotowanie tych ludzi z naszego grona, którzy teraz pójdą na pogradę. Ja idę Nie. w środę, na pewno. O, wow. no to ten. My, my się być może z Dominikiem wybierzemy, zobaczymy, jak to. No ja chcę witać, ja, ja chcę witać od Huberta odzyskać. To, to, wiecie, to... W zielonej górze niebo, pogradajmy pogadajmy. Yeah! <śmiech> A, co, a to cieszysz się z tego? Nie, teraz... to było takie bazo okay. to jest, bardzo idoniczne. Teraz, Diana, już wiesz, dokąd trzeba się przeprowadzać. Nie? To, jest do... Do to, jest do... to jest. do... To jest dobre gdziekolwiek. gdziekolwiek. To jest dobre. Imp... Gdziekolwiek, gdzie pogradajmy. A i właśnie możemy tu przypomnieć znowu płynne przejście, znowu do imprezy, która będzie w przyszłości. I wyjdzie ta impreza wtedy, kiedy my wyjdziemy. Czyli to wszystko pasuje. Skąd wyjdziemy? Wy... Jak wyjdziemy z internetu? To jest impreza rozgrywka party 4.0, która jest połączona z Integration Party, które to jest. Podradajmy tak. Tak, bo w ogóle spotkałem to się będzie w disco VR. W I to już Warszawie. są oficjalne newsy, NDA to zeszło, można. możemy NDA ten już mówić. nie ma, tak. Już cool DA zeszło, więc możemy ten. Możemy to <laughs> powiedzieć. <laughs> Ale właśnie, czy ja jeszcze mogę mówić po czy czy chcecie mi zabrać głos? bo jeszcze chciałem coś powiedzieć no, bo, bo jakiś dobrze ci to idzie nie? masz bo, taki flow fajny bo, bo, właśnie chcę skorzystać zanim on zdechnie zanim je zaciekają w końcu. to ostatnia rzecz to jest taka, że y, właśnie spotkałem Krzyśka, a pewnym łącznikiem jest Pogradajmy, które się odbędzie w środę która była, bo my wychodzimy w piątek bo mówiłem o ostatnim Pogradajmy nie mówię o integration party, która jest w sierpniu to spotkałem go w ogóle w fajnym miejscu. I to miejsce to jest Pinball Station. Bo moja kochana żona znowu to zrobiła. Nie, nie mnie w kącie. Nie, nie zaciekała mi w kącie. Moja kochana żona znowu zabrała mnie do muzeum i znaczy bardziej powiedziała, Kotek, czy jesteś wolny w sobotę tam w ciągu dnia. Mówię na no spoko. A tam po, po 14 po żądalu jestem ten. Dam się, czy da się porwać? No pewnie no. Kidnapping jest zawsze fajny i chętnie się Tak, Normalnie, się jak, też, jak cygańska królowa, nie? Cię wiesz, bierze, no, cię No, tylko, że chyba to powinno być... A cygańskie królowie kradły mężczyzn? Naprawdę tak było? Nie. już nie szukaj tutaj, wiesz yy, odniesienia do rzeczywistości przyjmijmy, że twoja małżonka zachowała się jak otóż, moja pana żona powiedziała, dobra porywam cię, dobra, dałem się porwać nawet zawiozłem się w to miejsce, gdzie dałem się porwać z dowozem, sam się zawiozłem i w ogóle patrzę kolejowa mówię, i co ciekawe wcześniej mówiłeś co koty, kurde, chciałem się wybrać tylko Pinball Station, to jest takie nowe miejsce dowiedzieliśmy się o nim na Pixel Heaven które w ogóle zachęcałem w przyszłym roku ona jest w przyszłości, więc warto o tym mówić I, to, i okazało się, że to jest to miejsce, mówię oczywiście nie, nie puściła pary z ust w ogóle kamienna twarz czy cygańska kamienna twarz absolutnie <głosy> nic nie mówi, nic nie powiedziała nie będę miała wejścia do was do domu po tym odcinku jest ja, Patrzy, pa, patrzę kolejowa, mówię ja pierdzielę, to jest to, to, jest to miejsce i faktycznie okazało się, że zabrała mnie do, na kolejową chyba, to jest 8a, ale to w, w można znaleźć, wspaniałe miejsce na mapie kulturalnej Warszawy, bym tak powiedział, bo to jest ponownie m, interaktywne muzeum fliperowe, analogiczne powiedzmy, czy podobna inicjatywa jak w Krakowie, o którym już mówiłem, tam to się nazywa e, Krakow Pimble Museum, tak bardzo po angielsku, tu jest po prostu też po angielsku Windows <śmiech> Station. Jakoś tak wyszło. Stołów jest chyba 30. Musiał, nie, nie, nie ograłem wszystkich. Znowu tak robię, że jak gram w stół, to gram w stół. Gram na stole, to, to robię zdjęcie z reguły, bo w ten sposób też do mojej 40 zaczynam zbierać na flippera. To było w poprzednim odcinku Diana. Od Tutaj Ania. Nie wiem, czy słuchaliście, to tego nie wiecie, ale postanowiłem, że, że ogłosiłem, że, że sobie kupię flipper na 40. -tkę. Fajne? A ty już masz 40 w przyszłym roku? Nie, za parę lat. Ale to, to są małżonka to... wyraziła zgodę, na ee... takiego to się Jak się Jak się zbieram to tak. <laughs> po prostu przyjedzie i powie: Wiesz, kochanie, lubię sobie prezent. No tak. <laughs> Moja nie, nie, cygańska tak królowo, zobacz, co przywlokłem do domu. <laughs> to nie, to ciężko. Muszę to gdzieś wstawić To jest taki klamot, że tego się samemu przyszli wciągnie. To nie ma szans. to <śmiech> przyjechałem z Piotrkiem i wnosimy mój prezent chociaż tak musiał wiesz wyprowadzić konia z salonu i tam wprowadzić wiesz nie pala tych się musi nudzić, bo zrobi rozpiskę na kolejny odcinek. Niesamowite. Co tu się dzieje na tym, na tym podcaście? Ok. Yeah. Y okazało się, że to jest super miejsce. Każdemu... Y gram na, na, na Bożarze 15 stołach. Nie chcę skłamać. N nie wiem dokładnie, ile tam tych stołów jest. Na pewno nie ma tak dużo jak w Krakowie, w tym Tempibu Museum, bo tam jest bodajże 50+. Plus. Tam też jest dużo starszych maszyn, takich starych solid state'ów. Y mniej więcej chodzi o to, że one są praktycznie mechaniczne. Czy elektromechaniczne. One nie są jeszcze nawet elektromagnetyczne. Tam w ogóle te elementy są jeszcze... No, kiedyś była inna technologia. One też są dużo wolniejsze w sensie e, bile, jak to mówią e, fachowcy, czy też w weterani, że bile się wolniej odprowadza wzrokiem do dziury. Tak jest tam w tym świadku taki tekstik. Czyli gra jest wolna, a nie znaczy, że łatwa, że, że, że to jakoś samo się gra. W każdym razie, wspaniałe miejsce. Co ciekawe, tam zagadałem tak nieśmiało do, do właściciela. Niestety nie wiem, jeszcze jak ma na imię, ale się dowiem. Czy nie można byłoby nagrać jakiegoś fajnego materiału? I ja będę o to walczył, żeby z nim nagrać jakiś fajny materiał, nawet pojadę z mikrofonem. Oczywiście, kiedy tam będzie cisza, bo tam jest po prostu taki hałas. Ta, ta ps Diany to jest w ogóle pikuś. Tam, co tam się dzieje, tam te maszyny non stop nakrzaniają. Non stop to jest ciągła kakofonia dźwięków i tylko słuchać, jak komuś wpadają te extra, jak to się mówi, extra credits. Taki jest kicker, taki bardzo charakterystyczny dźwięk, może go znacie? Pewnie nie, bo tylko gra na fliperach. Czy tak jest? <głos> Jakie to było smutne to nie <głos> nie znacie. Samotność Dominika Nawet Hubert powiedział, że o tam widziałem Ale Flippery to w sumie to nie jest dla mnie No i tyle, tyle On bo On jest za młody tematu. już na takie rzeczy no. ale przy... On jest za młody już, wiecie jak to brzmi? <głos> to jest jak to, to jest, jak ten, to jest jak ten Event z, z przyszłości Który się już wydarzył, nie? Nie, z przeszłości, no, który się tak. już wydarzył On jest za młody już On jest za młody <głos> to... Diana w ofie tak zwanym, tam tak delikatnie się podśmiechuje. Dobra. Nie, to Devi się dusi, nie ja. A to nie Diana, się przepraszam. Ja. ja ty się De zapowietrzam De dzisiaj. Po prostu. Przepraszam. W każdym razie. Dowie, to prawie jak ten ogromnie... świetny odcinek, o... w... która się nazywa przygoda. I nie dołówcie do już tego Kubeltoowi, no. <śleszy> no nie już tego Wiesz, że jego tu nie ma, no Nie. A jak, w tym razie mu tego nie zróbcie. ale ja w ogóle tak, Hubert, tak pytam Huber", pisałem, Huber, widzisz na odcinku nie mam dzisiaj weny czy to znaczyło inny nie chce mi się <laughs> Zwaniaczek już go dopadniemy na kolejnym 52 rozpiska już jest w każdym razie no jest, szalenie jest. polecam to miejsce w ogóle jest fajny właściciel technikalia jeszcze można to, można to w ogóle spotkać Krzyśka pogradajmy co już jest pewną rekomendacją tam kosztuje bilet trzy dyszki wszystkie gry są na free playu Bonusem jest możliwość pooglądania, jak ktoś naprawia flipera, bo akurat w kącie tam, tam nie w tym, którym się ciuka, w innym kącie, tam, tam, tam był otwarty fliper, nagi fliper, można było go podziwiać od środka, wszystkie układy, wiecie to są Ale bardzo skomplikowane maszyny. 30 zł i możesz tam cały dzień siedzieć i grać. Do oporu, znaczy nie cały dzień, już sprostuję tą informację. Otwarty ten lokal jest od godziny, nie chcę skomać 14 albo 15. Chyba nawet 15, no czyli tak, dosyć ale w sensie późno. Chodziłem tak. bardziej pod do kątem do oporu. czasowego. Nie? Aż wyłączą prąd. Znaczy nie wiem, czy wyłączają prąd, to jest głupi tekst, bo tam są wyniki. A propos wyniki. Aż się wyrzucą po prostu z lokalu. Tak, ale lokal jest w ogóle super. Słuchajcie, on jest fajnie zaprojektowany. Jest antresola, na której niestety nie ma fliperów, ale rozumiem, bo tam wtargać taką maszynę, to nie byłoby łatwo. A to są maszyny ciężkie, one ważą pewnie z 50 kg albo więcej. Muszę to sprawdzić. W każdym razie, są, są alkohole. Tutaj treść dla dorosłych przez chwilę. Alkohole to taki napój wyskokowy. <grafy> Krafty są. Dla mnie to, to jest fajne. Niestety nie mogłem skorzystać, bo byłem autem, ale to też jest super. Ja myślę, że to będzie miejsce, którego będę wracał i to jest miejsce, które jest po pierwsze w Warszawie, więc jest w moim zakresie powiedzmy działania, ale to kosztuje trzy dyszki. Płacę trzy dyszki i gram sobie do oporu. Słuchajcie, nie ma kolejek. Nie moglibyśmy tam jakąś imprezę zrobić. No. Oczywiście. Nie ma hamstwa nie ma czegoś takiego, że ktoś no dobra, zdarza się drobne chamstwo, powiem jak to wygląda otóż ktoś chodzi do maszyny i odpala grę na cztery liczniki ja tego nie lubię, bo wiecie co że gra znaczy? tak jakby no że yy... gra na cztery Zajmujecie liczniki nie, Cz jak... nie, nie, gra jakby cztery gry z rzędu blokuje flipper na cztery gry A, chodzi okay. o to, że to służy do takiej rywalizacji tak zwanego, nie wiem, hot, hot stay bo to jest nastojąco gra, hot seat hot stay że po prostu na przemian się gra i jak się naciśnie start kilka razy, no to odpala się do czterech liczników. Z reguły, no nie, nie spotkałem się jeszcze z sliparem który na, więcej, na większość graczy. I gra po prostu śledzi te wyniki. No i nie lubię tego, kiedy ktoś po prostu mojego ukochanego Terminatora 2... Starej edycji po prostu alokuje na długo. No bo wtedy gra po prostu na przykład pół godziny w jedną grę, a mógłby spokojnie sobie skakać, ale większość ludzi skacze między maszynami. Ja tak robię. Zagram jedną, dwie gry Max. Jak widzę, że ktoś obok stoi i czeka, na przykład na roadshow czy coś takiego. No to ja po prostu schodzę kulturalnie albo się zamieniamy, ale w większości przypadków jest pełna kultura. Jest tak fajnie zrobione, że alkohole czy inne napoje możemy sobie stawiać za, za sobą, czyli jest taki fajny system stolików. W ogóle miejsce no nie jest takie niesamowicie wypasione, jak to w Krakowie. Oczywiście, bo tam jest wszystkim wielka piwnica, tam to w ogóle jest inna, inna skala, bo tam tych pomieszczeń jest pięć i tam to jest labirynt w ogóle, że tam idziemy i tam odkrywamy kolejne, jeszcze są latami poukładane, więc to jest troszeczkę inna skala, ale to, co jest w Warszawie, to jest wspaniałe miejsce. Co ciekawe, tam kiedyś w pobliżu był, no może tylko, tylko trzeba uważać na motocyklistów, bo tam jest bar motocyklowy, ale oni są też przyjaźni w sumie. I oni też mają flipera jednego. Kiedyś miałem taki incydent. Mogę wam powiedzieć? Mogę powiedzieć? Miałem incydent. Motocykliści e, też gracze. E, oczywiście. I kiedyś tam miałem taki incydent, że tam Natalia mnie zabrała właśnie do e, to jest chyba lokal. Dwa kółka się nazywa. On jest też na kolejowej. Bo tam jest fliper No to Kaman, dobra. Jest, jest piwo, jest fliper Genialnie. No to polazłem tam. No i tam też są występy, występy na żywo. No i było coś takiego, że Akurat chyba ćwiczyli, wiecie, no, stroili instrumenty, jakieś tam, jakieś tam pochody basowe grali, ogólnie ćwiczyli przed, przed występem <grym> i dosyć głośno było, nie? Ja tak w tej maszynie sobie tak, tak sobie tam przycupam, tak próbuję grać. Oczywiście mi ta hałas, ja w ogóle lubię muzykę, lubię muzykę na żywo, więc słuchałem. i w momencie właściwie lokalu, czy jakiś koleś z zabaru mówi dajcie do, no nie wiem, dajcie człowiekowi pograć, tak na cały lokal, A to ja biedny, to ja byłem tym grającym. Czyli kazali przyciszyć się tym ludziom, którzy trenowali, próbę robili, bo ja, ja jeden jedyny kol, kolok kurczę, gram w sumie na fliperze. To taki, tak do tej pory mi tak się utrwaliło. Oczywiście tam mnożył dużo bardziej dosadnych słów, ale to było bardzo fajne. Także polecam też miejsce, Prawdzie ten fliper często nie działa, ale to było fajne, bo tak się poczułem. Wiecie co, bo ja nie jeżdżę motocyklu, ja nie jestem z tego świata. Nie? Gdy ja tam przyjechał w skórze z czachą na plecach. Albo miał rogi. No dobra, przesadziłem. <głos> może lepiej nie, żebyś miał rogi. Ej, ale lepiej. no, my wczoraj, albo w bo, na tym zlocie. mieli bajkerzy. Jest, nie, to jest element kultury. Ja bym nie pomodliła. A takie, takie jakby. Co? A takie kaski. Ha, nie, kaski hełmy. z nogami, bo jest klub w Poznaniu, który się nazywa wikings dokładnie, ja, nie, ja, ja tego nie powiedziałem ironicznie ale gdybym był z tej, z tej subkultury ludzi, których są spoko, no bo dwa kółka, ja jeżdżę na rowerze, też dwa okułka. ja wiem, że oni tego nie szanują, no bo to nie ma silnika <laughs> ale nieważne, w każdym razie close enough, to było świetne powiem to było ci, świetne, że, że koleś, mniej już a, a powiem ci, jak słabo szanują ludzie, tych ludzi na nogach? A... Nawet Piotr Modzeleski powiedział, że na hulajnodze facet w garniturze to tak nie bardzo. Ale nie zapytałem go, acet. No Albo co... nie bardzo. A, a... Hashtag smutek dominujący. A na elektrycznej, no to... a <laughs> kiedy jedziesz 28 na godzinę w garniturze i się nie brudzisz, a? To już wywołuje szacunek. Ja rozumiem, jak się odpychasz i się męczysz, a jak jedziesz sam? Sigła ja sobie wtedy kup. Zabij a ja mam ja, nogi. Ja jeżdżę na hulajnodze elektrycznej, jest czadersko. A ja się nie przyjechałam na niej. Ona jej czeka, jest, i czeka. Mam u... nowe koło tylne. Dobra, koniec w topiku. Wow. <laughs> Diana, chcesz się karnąć. To będzie w innym, w innym podcaście. Może nie. mi modchę <laughs> Mogę Boga, właśnie. Kończąc, kończąc moje e, dysonanse no. i wszelkie. Zapraszamy na rozgrywka party 4.0 łamane na czy slash na łam? To jest slash czy backslash? Piotrek, pomóż. Slash. Slash. łamane na, bo po polsku mamy łamane, na, łamane, łamane na. na integration party 4.0, które się łączy w tajemniczy sposób z Film Station, bo tam spotkałem Krzyśka, to robi gry i prowadzi Pogradajmy, zachęcamy też do przyjścia na Pogradajmy w środek. No właśnie to jest ta impreza, która wydarzy się po wydaniu odcinka, czyli w przeszłości. <grym <grym Już skończyłem. W wydaleniu. Nie, nie jest. mówmy wydalenie, no proszę Cię. Ja powiedziałem wydarzenie, Słuchaj, to mój język się. Po publikacji dokładnie. Ale publikacji. Widzimy się wszyscy na rozgrywka party 4.0. Kuzy muszę urlop klep. No to klepaj, no na co ty czekasz? Rób to teraz. Dokładnie. Nie mam nie ma służbowego laptopa. Mm -hmm. Tam, tu nie mam. Na prywatnym komputerze nie mam skrzynki. Proszę Urlopowy. nie szukać wymówek. <głos> Dobra, niech Piotr coś powie, bo zaciukają no. mi nasi słuchacze. Dokładnie. Słuchajcie, to ty zacząłeś opinable station, to ja już wiadę z kulturką. Tak, ostro. Znaczy, ostro, powiem o jednym serialu, który jest związany z drami. I wyszedł niedawno. Jest na Netflixie? Jest na Netflixie. Odnowiłem. I jest to produkcja o, Netflixa. Odnowiłem właśnie subskrypcję, bo przyszło to jest mi. w ogóle A mogę coś powiedzieć jeszcze? No. Netflix też jest ciekawy, wygasłeś. Oh yes. No, jak już musisz, nie? Ja o, dawno właśnie. nie była, Diana, musisz przeżyć swoje. Otóż Netflix też jest dobry, bo wygasła mi subskrypcja, no bo tam nie... nie chodzi o to, że nie zachowałem tam środków na karcie, na której opłacam. I natychmiast przysłali mi newsletter. Zobacz, jakie mamy super firmy. Jak działa fajnie marketing. Jaki fajny automat zadziałał, Jak mi wygasło. I zobacz, i nie ma kary, a ci się skończy subskrypcja. Wink, wink. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale kiedyś do tego wrócimy. To nie jest dobra. A firma na A to banda oszustów. Nie no, nieźle. nieźle. damy im wszyscy ma Nieźle się na kasę rzucają. Co? To będzie to Bardzo Dobra, a słuchajcie, to teraz opowiem wam o serialu, który powinniście zobaczyć. Y I serial nazywa się Castlevania. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej serii gier od Konami? Och nie. No. Nie? No, na pewno nie. Pierwsze, ja ci zadam tylko jedno pytanie. Czy jak się nie grało i chce się to obejrzeć i się dobić sobie krzywia? Nie. Nie. Czy to jest guilty pleasure? To jest bardzo to jest bardzo dobry serial na wprowadzenie się w ogóle do całej takiej historii Castlevanii. De, cały serial jest oparty mniej więcej na Castlevanii trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam z nes -a. Tak. Potwierdzam. Eee, <śmiech> więc spokojnie możecie to oglądać, wiecie. Spoilerów nie ma, bo dra znesa ma 30 lat. Jak nie więcej. Eee, <śmiech> no i nie wiem, opowiadać dokładnie fabułę, no opowiem w ten sposób, że jest sobie e, ród tych, jezu, Belmontów, którzy walczył z potworami i został jedna ostatnia jakby duszyczka, która pozostała z tego rodu ze względu na to, że ten ród został, że się tak powiem, eks-komunikowany, wiecie. papa Kościół, nie was nie chce wesołać z tymi potworami, ale jesteście B. No i to się zaczyna później odwracać, pojawia się Dracula, który jest ma swoje pewne powody, dla których atakuje ludzkość, nie chcę mówić dlaczego, żeby sp nie spoilerować za bardzo. I powiem wam tak, serial jest bardzo fajny i ma całkiem fajną kreskę, ma dużo flaków, to jest serial 18 plus i to z góry jest zaznaczone. Niestety ma jedną wadę, jest cholernie krótki bo ma, uwaga, uwaga, cztery odcinki i każdy odcinek jest mniej więcej po pół godziny. O ja dwie godziny? E, to tak, to coś dla mnie, nie uważam tego za wadę. to jest bardzo, Dobra, bardzo jest krótkie. Dobra, jest to bardzo krótkie, to jest krótsze od Superhot'a. Nie, jest to, je, nie no, jest, je, jest to krótkie i niestety bardzo mi tego szkoda. Pamiętam, że po obejrzeniu czegoś takiego miałem dużą zachętę na to, żeby po prostu na tym Switchu kupić Castlevanie i grać, nie? Bo to byłby idealny motyw taki sprzedażowy dla konami. Wiecie, wydajemy serial, odlejrzyjcie sobie serial, a dwa dni później po serialu nagle wyskakuje dras, Wiecie, z pudełka yy, wszędzie i sobie możecie pić tą To by było super. Yy, I dlatego grałem właśnie w Shovel Knight*, który jest Metroidvanią trochę. Ale poczekaj, Piotrek, ale ta kasywania, czy kasowanie, ładnie powiedzieć, to w ogóle będzie miała kontynuację, czy to jest po prostu cztery koniec? Będzie kontynuacja. Uwaga, będzie, będzie druga seria, i druga seria będzie miała 8 odcinków. A nie 12? U. Nie o 8. Ja, jak popłynęli? O ja. 8, to już zostało zapowiedziane, że to jest tylko 8. W ogóle Konami, yy, był wywiad z Konami zaraz po wydaniu tego serialu. I szefowie Konami powiedzieli tak ładnie, że no my rozmawiamy w firmie na temat tego jaką grę tam następną by wam wydać, no i ogólnie to myśliby, bo może Castlevania, a może nie Kasylwania, nie? A wszyscy drodze, dawać mnie to Castlevanię, już i teraz. I, i się tak trochę śmieje, że Konami powinno chyba te wszystkie sprawa odsprzedać wszystkim innym firmom, a oni powinni sprzedawać paczynko. Bo tylko na tym się znają. A, to nie, a... a jak ci się podobały sceny walki? Bo według mnie trochę kulały, ta animacja taka trochę a... klatkowała. Jest. Nie była płynna. Trochę... Nie, nie była płynna, A to błynna, nie jest styl? Się. Przypadkiem? Wiesz co, być może jest... Jakby nie patrzeć, to jest an... takie anime, bo to jest anime, w dużej mierze... Czy no nie jest produkowane przez Japońców, więc nie jest anime. Tak. Znaczy... To nie jest oryginalne anime, o, w ten <laughs> sposób, nie? Eee, ale wciąż po, posiada te główne cechy wszystkich animców, jak ja, ja popatrzysz. No tak. Chiński bajek. No, chiński bajek. Ale mam no, dużo zarzutów, pod, właśnie mówię, pod względem takim, że to jest cholernie krótkie, w historia się, w momencie, w którym historia się już tak rozwija i masz ochotę więcej, to w tym momencie ci się kończy. I to jest takie troszkę smutne. Ja tak miałem bo. z Riverdale, który obejrzałem z moją kochaną żoną. Pozdrawiam. No. Też pozdrawiamy. No też pozdrawiamy, dokładnie. Ale polecam wszystkim osobom, które przede wszystkim drają w gry, żeby zobaczyć sobie tą i no, ewentualnie, w, nie wiem, w Virtual Console sobie coś podrać. Z tej, z tej A z tej tam ta jest. przecież w tej Castlevanii Belmontowi podkłada głos y, Richard Armitage, ten, który grał Torina w Holbicie. Tak. Tak. Tak. W ja. wiecie co, ja, ja obejrzałem czyli ten serial dwa razy. Czyli kasowy dosyć, no nie? No wiesz, jakieś... dwu, dwu, dwugodzinną serię to ciężko Nie obejrzeć, ale z, zrobiłem to tylko ze względu na to, żeby zobaczyć jak zrobiony jest dubbing polski. Poważnie, I, ja nawet nie, jest nie polskiego dubbingu. To uwaga, dubbing polski jest naprawdę w pozo. Jestem naprawdę w szoku, że ten dubbing polski spokojnie mógłbym polecić osobom, które nie chcą oglądać z napisami ten. Spokojnie mogę im to dać i powiedzieć odlądaj, będziesz zachwycony. Tak jak na przykład mojemu tacie. Nie? Mówię, cudnie, jest, jest, zrobione to samo jest z muzyką, a muzyka jest jak, jak wyciągnięta z gry, no. Okej, okay, a słuchajcie, ona jest nawiedzić. na, pewnie też na Gimki chyba jest, no nie? Nie to jest na GameCube, tak oczywiście. To teraz drogie, to nie wiem, czy to w stanie jest coś Jest teraz zrobić. jakaś Wody. też przecena szaf kupił Castlevanię, którąś za 16 chyba złotych na Playstation 4, więc... Wow. Jest jakaś, jakaś Castlevania... To jest mój też, zakres tego, co pamiętam Coś wyszło na Vite. Uh, wiem, że jest... ten. Jak ja wam powiem, że jest ta ostatnia Castlevania, czyli Lords, Lords of Shadows, chyba, jeżeli dobrze El. pamiętam. To, to nie jest dobre i nie tupujcie. Jak to nie? Jest bardzo fajna. Właśnie, nie, jest dobre nie, kłam, Piotra, nie kłam Piotrek, no. nie kłam. Ania mówi prawdę, i ja wierzę. To no jest. Ja grałam niedawno w obie części tego Lords of, the, Lords of Shadow i ta druga część mi się nie podobała, natomiast pierwsza jest bardzo fajna i bardzo dobrze się w nią gra. Nie wiem, ja, ja źle wspominam. A Ale grałeś. Tak, grałem i nie wiem, ja tuś nie, nie, nie bardzo. Nie bardzo. Ten, ale po inna, inne stare Kaselwani. Wiesz co, ja mam duży szacunek do tych takich Castlevanii sprzed iluś tam lat. No ja ja na NESie grałem widok z boku, nie. No, ja na NESie. Ja, ja, tak, ja, ja tylko taką kasywanie znam. No właśnie, a ta Lord ma widok TPP. A tam nie był taki beach jakby? No był. W no Kaselwani, beach... oczywiście, to zapytań. To jest... musi być. Ale to mi się też kojarzy z taką grą to gdzie tak się za włosy brało. O, to też taka stara. No, nieważne. Nie, Żaba, żaba bije. jak Dominik się już sam przecina swoje wypowiedzi. Nie, bo tam żaba bije kobiety. No za włosy. Ale nie, jak to brzmi? Słuchajcie, naprawdę, żaba bije kobiety. No jak to brzmi? Tragicznie. I on tak. Ciągnie za włosy, są pejcze, Tak, tak. O nie, kobiety mają pejcze. Kobieta atakuje żabę. Ta żaba oczywiście jest humanoidem, ma pięści takiej wielkiej wali z buta albo z rogów, także już coraz gorzej jest. To żaba. Tak, ale nie tak, znacie Battletoads? Tak. To jest przecież. Ja to, to jest ray. To jest gaz wszystkiego w ogóle. Może bez symbiana. W każdym razie tam naprawdę atakujecie babka tym. Krótka dygresja, przepraszam, ale muszę. Wali z bicza, a ty ją za włosy. Z kolanka w główkę, pek, pek, pek. Potem jeszcze lewa, prawa o podłogę, i dopiero ona pada. A jeszcze ją wbija w ziemię, później spiąchy. No słuchajcie, czysty gain Tak się zaczynają najlepsze romanse. Chciał powiedzieć, że to ja scenariusz do brylantki. Ja w tak ogóle zresztą to Dobra, już. Po, polecam, jeżeli macie Netflixa, Dominikse, tam wiesz, tam odśwież i obejrzysz. No bo to mam na jest krótkie, miesiąc, fajne. przedłużyłem Tylko... życie. Tylko ogólnie mówię, nie pokazujcie tego dzieciom. To nie jest serial dla dzieci. Nie, jest. Dużo dole, jest tylko, nie, nie, nie są jest koty. aż tak źle. W porównaniu chociażby do takiego Helsinga, do serii OAV, to to się pf, chowa. Ra zgadzam się, zgadzam się, ale wciąż uważam, że to nie jest dobry serial do oglądania przez, nie wiem, dziesięciolatka. Ale słuchajcie, bo jest za osiem, nie? Dobra, to myślę, że w tej, w tej chwili kończąc wszystko, wszystko. Znowu? Możemy... Już, już skończyliśmy? Już nie będzie A -a, niczego. Coś... Chyba, Chyba, że nie się w... W... Ewakuowa, Nie, Cięczamka możemy. Nie, nie, nie dobra. Okej, okay, nie, nie, ja jestem za. Z Jana Welkononowicz wjechał, powiedziała, że nie będzie już niczego i koniec odcinka. Nie <śmiech> ma, koniec ma koniec niczego, odcinek. koniec wszystkiego. Ale właśnie podobało mi się, jak to, to jest? zmienił tytuł odcinka na frustracja. Takie słowo klucz. Pod podem Castlevania. <śmiech> A... Nie <śmiech> każ mi tego mówić. <śmiech> frustracja cygańskiej królowej. <śmiech> <śmiech> o! <śmiech> Mamy, ty mamy tytuł odcinka. Tak, nikt tego nie zrozumie Działa. przecież. No, <grym> wiesz, co nie ma szans. Jak odcinek to zrozumie. <grym> że... Smutek Dominika też wjedzie dobrze, ja wam mówię. A nie lepiej czukać. czukanie w Czekanie w końcu, za Dobra. No nie memlaj. E... <grym> Łączmy tak, żeby Diana była zadowolona. To, słuchajcie, ja bardzo tutaj dziękuję wam za, za udział, ale zanim się pożegnamy, jednak... oczywiście prosimy was o Subskrypcje w iTunes, czy gdziekolwiek tam korzystacie sobie w waszych aplikacjach, recenzje. czy to jest Podcast, czy. Tam recenzje w iTunes. Bo dziękuję. Widzicie, e jak <głos> <głos> <głos> <głos> delikatnie mówi? Tak, bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze przy okazji na, w iTunes, te, te dwa, które się tam e, pojawiły. E, właściwie trzy, bo jeszcze Sebastian nam wpisał recenzję. Coś. No, bo to jest recenzja, która to się rozwinie. Z to ty byś nie był, nie? To recenzja, która się rozwinie jeszcze. Spokojnie, to coś, to jest coś dobrego. Tam będzie słowo dobre, ale później. Ale później, tak. Ale na, na pewno, na pewno moderacja, item pewnie jakiś koleś zobaczył, że też napisał coś, pewnie miał ubaw z tego. Ale recenzję strzelił, napisał coś. oho, ho. No, dobra. Rozwinął myśli. Nie, nie, ja, ja cieszę się, że nie dał nam jednej gwiazdki. No, Gwiazdki się zgadzają, mam obecnie sześć recenzji na iTunes. To jest normalnie, nawet nie, po tych polis A mogłoby być więcej, jeżeli wy, wy byście tutaj dodali, nie? Ja nigdy nie napisałem żadnej. Ja nie mówię o tobie, mówię o naszych słuchaczach. Okay. Znaczy nie napisałem żadnej nam. <laughs> no Przed... i bardzo dobrze no, to, to jest słabe no. I oczywiście wszystkie tam komentarze pod odcinkami na fejsbuczkach, lajk, lajki i jeżeli chcecie to wpadajcie też do nas na YouTube czy I czy na, na Discord, bo Discord jest też spoko. I tak i oczywiście mamy Discorda, który ciągle nam funkcjonuje i tam sobie gadamy o różnych rzeczach, więc wiecie, wpadajcie. Uf, to standardowe rzeczy zakończone i zakończymy też 51 odcinek. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim Dianie, że udało jej się wpaść do nas w końcu i wrócić. W końcu. Miesiąc opóźnienia z powielkim powrotem, Diana. ale tak. Piotrzej, Piotrek, Piotrek, przeciągnąć do dwóch godzin. Bo jest Co? minuta 58. Przeciągniesz? Jeszcze minutę. Dasz radę? Ciągnij, Diana, ciągnij. Diana, nie pochwal się. Co się <gorszy> dzieje w twoim... A, dasz radę, bo masz 4 minuty. Co się dzieje w twoim życiu, Cześć. Diana, teraz? Dlaczego nie przychodzisz do nas na podcast? Jezu, bo tyle wszystkiego się działo. No dobra, wystarczy. Było <laughs> no tyle ja wszystkiego. Na pewno poczułam się przyciśnięta do ściany. No, ale o to chodziło. No, Ej, jak najbardziej fajnie, że wpadłaś. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję, że wpadłaś. No mam nadzieję, że wy co nastąpi. Ja się też cieszę. Jej, buziaczki. Ty mi nie wygryzła. 50 Ojej, weź, nie weź nie. bo się zamknę w sobie. No. Nie ma, nie, nikt nie mówi żadnym wygryzaniu. Absolutnie, wszystko jest w porządku. Jest tu miejsce dla dodatkowej pary cysków, wiesz. Nie? Dobra, zrób teraz pypię tak, żeby każdy mógł powiedzieć cześć kulturalnie. <laughs> Przyciągnęłam o tą minutę można. Słuchajcie, to ja bardzo dziękuję Ani Rodali. No pan. Oczywiście. Dianie Bąbel. Popatki. Dominikowi Kowalskiemu. Dziękuję pięknie. I oczywiście ja Was żadną, czyli Piotr Zaborowski, i my się wszyscy tutaj, mam nadzieję, w takim składzie, a może większym, słyszymy już za tydzień w 52 odcinku podcastu Gierkowcy. Perfect. Cześć. Perfect. dwie godzinki. Perfekt. Pa pa.